Witajcie w jedenastym odcinku podcastu Złoty Tron. Witam Was Zygmunt, Szpagiel i więcej. W dzisiejszym odcinku yy, nie mamy tematu odcinka. Więc mamy masę pomniejszych tematów oraz mamy wątek, który chcielibyśmy rozpocząć, a mianowicie z pytania jednego z Was przygotowaliśmy się na, na, na stworzenie takiego działu flafowego i po prostu chcielibyśmy dzisiaj mówić jedną jednostkę, jedną frakcję. Jeszcze nie chcemy zdradzać, co to będzie. I Może... Zaproponowaną przez słuchacza. Tak, tak. I jeżeli Wam się to spodoba, to zobaczymy, co dalej i, i, i tak dalej. No. Więc lecimy z, pierwszym, z pierwszą rzeczą, którą zawsze robimy, czyli wieści z naszych warsztatów i od razu zaznaczę, że jeżeli wiem, że podróż, podczas różnych sesji malarskich, które mieliśmy ostatnio, też malowaliście coś, więc pod tym postem wrzucajcie swoje rzeczy, które robiliście w ostatnim okresie od ostatniego odcinka, a na pewno podzielimy się z nimi w jakiś sposób zresztą słuchaczy tak, aby promować wasze, Waszą działalność. Ale zacznijmy od naszego y, mistrza y, y, y, manufaktorum, szwagra <śmiech> co tam ostatnio tworzyłeś nasza maszyna do malowania od ostatniego odcinka, wydaje mi się, że w tym ostatnim odcinku wspominałem, że na warsztacie jest Kalgar, więc Kalgar jest skończony z zbroi terminatorowej. Dokończyłem pięcioosobowy oddział Hellblasterów, którzy też byli wtedy rozgrzebani, tylko, że plan jest taki, żeby podnieść go do 10. No bo jeżeli będę chciał wystawić jako pięcioosobowy, to wystawię na przykład jako dwa pięcioosobowe, bo można, tak? A jeżeli jako jeden 10 no to będzie cały oddział gotowy. Także to jest w tym momencie na warsztacie. Yy, skończyłem porucznika, nie Primarisa, tylko zwykłego porucznika do drugiej kompanii ultramarinsów. Yy, no też daje przerzuty tłum, tylko po prostu staty ma marinsowe, a nie Primarisowe. Yy, miałem taki epizod krótki, że coś mnie tknęło, żeby wziąć bicy chaosowe. I nawet nie na Word których troszkę też malowałem, tylko tak na szybko drybrushami na metalicznie na Iron Warriorów pomalować, więc powstał Terminator Lord i czterech CSM-ów. Piątego muszę skreślić, żeby cały unit był. Poza tym kapitan w zbroi Gravis z Dark Imperium. To jest kapitan Acheran według Flafu. Obecnie dowodzący drugą kompanią, bo Sikarius gdzieś tam zaginął w warpie. A ja będę jednego i drugiego używał, bo kto mi zabroni no i oddział intercesorów który już kiedyś tam dawno temu skończyłem 5 osobowy do 10 w tym momencie jest ich 10 także można w pełnym składzie wystawić i to w sumie tyle, obecnie robię tak jak mówiłem Hellblasterów <coughs> robię dreadnota klasycznego za Assault on Black Ridge tylko z innymi broniami czy brońmi uzbrojeniem uzbrojeniem <laughs> No i czterech Dark Angel dla siostrzeńca, którzy tam gdzieś tam w przerwach między ultrasami tam nałoży jeden na kolor. Których zdjęcia pokażesz, jak będą gotowi? Jak będą gotowi, oczywiście podzielę się. Także to jest do, do, do jednego z naszych słuchaczy <grych> informacja po prostu. Odrobinę cierpliwość. Tak. Eee, więc co, a u Ciebie? Eee, Pocisnąłem troszeczkę dalej tych, tych gości w Mark 3, których robiłem w trakcie naszego ostatniego podcastu. Natomiast na pewno ich nie skończę w najbliższym czasie, bo zacząłem sobie robić jednego Plague Marina z, z Dark Imperium. Postanowiłem go w taki pomalować standardowy, ten klasyczny devgardowy z herezji kolorskim, czyli taki brudny biały i zielone trimy na, na, na paldronach. A propos, a propos, dostaniesz ode mnie farbkę. Tak, bo jest to model testowy. Jest to model testowy, więc dopiero jakby dobieram sobie kolory, patrzę co działa, co nie działa. I tutaj podzieliłem się zdjęciem z chłopakami. Szwagier stwierdził, że zielony, który mam jest troszeczkę za jasny, więc... Za besowy. No bo to Warp and Lota, tak do już do, do, do nie bardzo. Ale Vincek dostaje właśnie ode mnie Loren Forest, który jest takim bardziej... Z, z... Gaszonym, zielonym, mm -hmm. i szukam jeszcze czym by to można highlightować. Troszeczkę Screaming Scout dorzucić i można zhighlightować Jak rozmieszasz Screaming Scout z zielonym ta, ta, ta. Mam Screaming no, no, no, no, Scout To akurat ci podniesie eee, trochę ton To najlepiej, no. Więc jest ten DevGuard. Jeżeli dzisiaj wieczorem znajdę trochę czasu, to może go nawet skończę, tak żebyście mogli zobaczyć. Jak nie, to dostaniecie zdjęcie vip takiego już zaawansowanego. Całkiem fajnie się ten model maluje. Troszeczkę miałem obawy jeżeli chodzi o ilość detali, żeby tam pędzlem wjechać gdzieś w jakieś zakamarki. E, zdarzyło się to chyba z raz, więc podejrzewam, że jak będę malował następnego gościa, to go najpierw spasuję, zobaczę, zobaczę, które elementy są trudno dostępne i najwyżej po prostu pomaluję je osobno i dopiero go złożę. E, natomiast jestem zadowolony z efektu, biorąc pod uwagę, że pierwszy raz, pierwszy raz ten kolor z kim robiłem, więc chyba nie, nie jest źle, może mi się odwidzi za jakiś czas. Jeżeli chodzi o inne, o inne takie aktywności hobbystyczne, to w, u siebie w szkole założyłem taki mały klub modelarski i dzięki uprzejmości właściciela naszego tutaj Crispina. osiedlowego sklepu, Kryspina z Stagraf, dostałem, dostałem dla dzieciaków troszeczkę tych intercesorów snapfitowych, tak żeby mały Jasiu sobie nie przykleił superglue do ręki do czoła. Więc po prostu można, można ich było złożyć i klasa, zade znaczy grupa zadecydowała, że będziemy ich robić na niebiesko, z czerwonymi hełmami, więc praktycznie rzecz biorąc będziemy imulować Sierżant. Sierżant. Wszyscy będą sierżantami. A, I myślę, że po prostu na początek pokażę im jakieś takie proste techniki, będziemy w większości robili highlighty i tak dalej dry, dry brushem. Wszystko dry brushem. Czemu jeszcze zaczęliśmy? I jeszcze Kryspin coś tam wspominał, że ma tych yy, Stormcastów gdzieś, których też bym mógł sprezentować, więc może, może kolejny projekt, który będziemy robić to będą Stormkaści, natomiast nie chcę się też ograniczać tylko do modeli yy, Warhammerowych, więc, więc będę też yy, starał się gdzieś im tam załatwić czy kupić yy, te modele na przykład yy, czołgów czy tam czegoś. Jeden chłopiec bardzo chciał pomalować model czołgu, więc może mi się uda jakieś takie Małe modele. A nie możesz spróbować uderzyć Dzieci do... z rzutka od rodziców kupujecie sobie repulsory po 200 od głowy. <laughs> A nie możesz spróbować uderzyć do kolesi od września, żeby wysłali ci kilku, kilku na przykład ankietek małych? Mogę spróbować, mogę spróbować. spróbować można. wiesz, tym bardziej jak już będziesz miał 2-3 mm -hmm. takie zjazdy z, z nimi zrobisz i po prostu spróbować uderzyć do jakiegoś wiesz, lo lokalnego systemu. lokalnego. Miałym zaskoczeniem było natomiast, że dwóch, dwóch kolesi, kumało, czym jest Warhammer, bo jeden grał. Jeden grał w, no, Dawn w Dawn of War? W War grał, hmm. a drugi chyba po prostu rodzic się warhammerem zajmuje, hmm. bo o, proszę pana, a będziemy Terminatora jakiegoś malować, a on ja mówi. Terminatora z filmu? Nie, nie, no taki w dużej zbroi takiego, nie? Ja mówię, no nie wiem, zobaczcie. Może zaznaczy w jakim wieku szkolnym, tak? To są dzieciaki, nie? Y, czwarta, trzecia, piąta klasa, nie? Jakby co ja, o, o, Oscylują w okolicy 10 lat. Jakbyś chciał na przykład jakieś terminatory coś, no to wiesz ja tam mam jeszcze trochę, trochę, trochę jakichś modeli, które średnio się chcą sprzedać, mam taki, Ja też mam Marisów staroedycyjnych, edycyjnych takich no, mogę, ci, mogę ci tam coś poprzeć. chętnie no. wiesz, chętnie przyjmę wszystkie Ale jeśli chodzi, o czołgi, się... jeśli chodzi o czołgi, to on spróbował na przykład Czas właśnie z tym. Jak się nazywa to wydawnictwo wrześniowe? First to fight. First to fight. Bo no, to, no, to są napisa. proste modele, mm -hmm. można łatwo je skleić i te kleje, które oni używają są plastik, więc się nie przyklei sobie nic do palca, po prostu się brudzi co najwyżej. E, ale z reguły te czołki są takie klik i wiesz, w jednym miejscu jest klejszy, i dół z górą i tylko głośnicę trzeba jakoś tam pokombinować, nie? Dobrze myślę? Dobrze, panie? Nie, pani. są sobie w jednej części. Bardziej no będzie z dzieciaki będą miały problem z lufami, żeby na przykład nie złamać lufy przy wycinaniu wyprastki, no, ale to może się pomóc, tak? To, to i No wiesz, można z tego z patyczka do lizaka zrobić. A sądzę, że możesz dokładnie. A sądzę, że możesz no wesprzeć jeszcze i po, wiesz, i pokazać. No i przy okazji możesz na przykład dzisiaj... macie panią od historii czy pan od historii? Panie. Panią. Ale, ale może, może będzie jakaś wiesz, ogarnięta i może pogadać o wojnach, na przykład pod Kurskiem mm. czy gdzieś tam jakieś wiesz bitwach czołgów. No ja to to to jak modele września 39 to o Kursku ciężko będzie. No wiesz, chwilowo złożyliśmy te modele, rozdałem im, te, rozdałem im pilniczki, papier, papier ścierny i po prostu te nadlewki, których nie było za dużo, bo są świeże modele, więc nadlewki piłowali, poskładali, poskładali modele i... Na następnych zajęciach będziemy je podkładować i jakieś tam bazowy kolory, bo mm. to jest jednak 45 minut, grupa 10-osobowa, więc no nie... osób poszło, to nie Nie, zrobimy dużo na każdych zajęciach, zwłaszcza, że wiesz, trzeba stanowisko przygotować, potem trzeba stanowisko złożyć, tak? Wytrzeć stół, jak jest zapoprany i tak dalej, i tak dalej, więc no na, razie, na, razie są, na razie są bardzo, bardzo no, entuzjastycznie nastawieni, poza tym, wiesz, no, jak dostajesz darmowego ludzika, Strasznie mnie zresztą rozbawiła reakcja chłopaków, jak, jak im pokazałem tego Space Marina yy, złożonego i... O, taki trochę rycerz, a taki trochę kosmonauta, nie? Zmarnę bardzo to było urocze. I yy, pokazałem im jakieś inne modele repulsora, im pokazałem to też... Ło, ile ma dział, wow, ale fajny czołg Z kolei jak im pokazałem tego nowego dreadnota to cisza i... Dlaczego on jest taki gruby, ma takie chude nóżki? <giby <giby <giby Dzieciaki jak są jak Dzieciaki... Hugh Jackman przed ostatnim Wolverine'em. Tak. <giby giby> Ten. Dzieciaki są po prostu takie mega szczere, zwłaszcza te najmłodsze. Więc było to zabawne. Więc... Z rzeczy na razie tyle i myślę, że jak się rozbujam z tymi Deathguardami... Czyli ogólnie masz plan, żeby stworzyć swój za, zakon minionów, którzy ci będą malować modele do armii. Taki sweatshop! Jak... Jeszcze, <laughs> kasę, jeszcze kasę brać za to od szkoły. W godzinach pracy stary. Co dzisiaj malujemy coś w moich kolorach. Malujemy Deathguard, nie musicie wiedzieć co to jest i po co. ale To Krzysiu wyraźniej, bo wujek będzie tym grał. Chłopaki klient zabówił Space Walk. <grystanie> czyli... Słuchajcie, mamy miesiąc trzeba tysiąca punktów pomalować, jedziemy. A, ale przynajmniej pani za... Pan... Pierwsza przerwa po dwóch modelach. Pani, panie Witku, czyli Do Stanów idzie, tak? Space World to do Stanów, nigdzie indziej. Czyli to wszystko. Tak, tak, tak, tak, tak. No ja ze swojej strony um, cisnę dalej swoich bloodballowych blo typków. Niestety z powodu tego, że próbuję ich robić bardzo dokładnie i tam te wszystkie warstwy i iść według tego instruktażu, który jest w podręczniku, no to trochę mi to zajmuje. E, a o sił ostatnio i czasu mam bardzo niewiele. Jak 20 minut gdzieś znajdę w ciągu dnia to jest super, żeby pomalować model. Natomiast dużo czasu e, spędzam przed, czy dużo czasu, no już kilka godzin w sumie spędziłem przed Donoforem trójką, bo jak, jak wiecie nie, oczywiście na kanale wrzucam gameplay z tego, może Kaleczę trochę tą grę, ale, ale trudno. Nie, natomiast wczoraj, słuchajcie, zrobiłem myk, bo bardzo miałem ochotę zagrać w Domofory 1, nie? I tak pomyślałem, to jest uwaga, lenistwo i problemy pierwszego świata. Kurde, gdzie mam tą płytę spakowaną w tych 80 ludzi budłach? I wszedłem na Steam i kupiłem za 55 zł. Ja się wkurzyłem i szwagier kiedyś podesłał linka do jakiejś mega promocji, bo nadałem For dwójkę na te wszystkie dodatki tam za jakieś... Chyba wszystko można było kupić gdzieś w okolicach, nie wiem, 50-60 zł. Hmm. Nie wiem, mówię. A, wypas. Bo tam był ten gier. Y retribution, ba baj, wiesz. <try> Bye. Profit, score w ogóle nie instaluje. Oczywiście gierka się nie chce odpalić, bo coś tam jakieś problemy z czymś tam poczytałem na kilku forach. Że, o, no rzeczywiście jest problem na niektórych systemach, bla bla bla, jak masz jakąś tą kartę graficzną, to coś tam, mówię... Nie, oczywiście no. masz tą kartę graficzną. Tak, i wiesz, w końcu wziąłem ten Steamowy refund, wrzucili mi kasę i nie wiem, może kiedyś... Może kiedyś, jak będę miał więcej samozaparcia, to sobie zakupię i, i, i zainstaluję milion paczy i tak dalej i może mi pójdzie. Natomiast grałem w, zaraz po tym, jak wyszedł w tą podstawkę. Mm -hmm. No, jedyne co to trochę mnie irytowało, jakby powtarzalność. Biegnij przez całą mapę, no tak, zabij dużego Tyranida na za, za coverem To jest najmniejsze na zastrzeżenie, jakie ludzie mają do Ale dobra, masz tam tak. rozwój postaci, stary. To tak, jest tak, tak że tak, Serżantów tak, levelujesz tak, tam, no... gdzie mają mieć jakie staty jest tak, jak tak, jest biegniesz, biegniesz, tak. biegniesz przez mapę, strzelaj do dużego Tyranida. Biegnij przez mapę, strzelaj do dużego Tyranida. No. A po drodze zajmij Świątynię Imperatora, byś miał więcej tam Inwula chyba. A, wola? Tak, bo tam można było dać Rosarius A, okay. któremuś, i jak miałeś więcej kapliczek imperatora, to więcej razy w czasie misji, misji mogłeś użyć ten Rosarius, A, okay. który miałeś... nagle sekund ci dawał, wiesz, były tak? No w każdym razie. Miałem ochotę zagrać coś prostszego, bo tak zastanawiam się, czy. Zastanawiam taki komentarz od kolegi Witka, który lubi grać w te rts -y i patrzy, i popatrzysz na któryś my gameplay i stwierdził, że strasznie barszczę w tą grę. Ja mówię, kurde, nie wiem, to to, że w domofora tylko warszczę, to wiem, bo to jest nowy system dla mnie i nie ogarniam. I ja tak mówię, kurde, ale przecież nie będę aż taki kiepski. zainstaluję sobie tego donoforej i zobaczymy, jak mi wtedy w to pójdzie. No więc odpaliłem Dono z skirmisz, wybrałem orków, w ciągu 5 metrów spykałem pierwszego. ustawiłem na hard, w ciągu 5 metrów spotykałem przeciwnika, nie? A mówię nie, dobrze, czyli nie zanurwasz tak źle, po prostu nie? Zrobiłem sobie taki wiecie, w, w, w, wróciłem do podstaw. No i w każdym razie. E, Zacząłem instalować też Bonofora dwójkę i trochę za dużo czasu chyba spędzam przed kompem grając w Warhammera zamiast go malując, więc to jest, to jest, to jest yy... rzecz, którą muszę poprawić do następnego odcinka, zostawić trochę gry i, i, i, i zacząć malować. Natomiast yy, może być różnie, bo już, dosyć, już mam potwierdzone mniej więcej daty, kiedy one się przeprowadzą, więc yy, wiem, że już będziemy niedługo, sądzę, że listopad, będziemy nagrywać pierwszy Battle Report, jeżeli chłopaki znajdą chwilę czasu. Bo będę już. Na... No to ja już muszę zacząć sobie paszport wyrabiać, żeby tam dojechać do <grym national> ciebie. <noise> <laughs> o wizę <grym national noise> wystąpien. <grym> więc, hmm. no, więc będzie tak. Więc e, pomalowałem tak naprawdę z tych blotballowych typków no e, trzech mam skończonych. E, podstawkami? Nie, podstawki robię na samym końcu, bo chcę związać ich wszystkich razem z orkowymi podstawkami. Bo wątpię, żebym dokopował jakiekolwiek inne zespoły. Ewentualnie do tych typków, co mam, żeby trochę bardziej kompetytywni byli. Kupię jakiś koleś, na przykład do orków, kupię blicer, nie, nie tylko black orków, czyli tych dużych. I tam paru jeszcze throwerów, czy tam coś. Do, do ludzi do kupię blicerów, kilku ewentualnie. Nie, nie wiem dokładnie. Jest, jest tych... taki heros chyba, nie taki. Tak, ale to, ale to na razie nie chcę się w to bawić. Wiesz, chcę... Chyba też jest. Tak, ale nie chcę się w to bawić, bo to są za duże koszty. Chcę na razie podstawkę pomalować, żeby to było spójne na tym boisku, które mam i, i, to, i to wszystko. No, i dlatego też te podstawki zrobić, że jak zrobię wszystkich, to wtedy podstawki im pyknę, nawalę im trawek, miliardy kępek różnych i, i, i tak dalej, i wtedy będę miał podstawkę zrobioną i zastanowię się, czy coś dalej robić po prostu. Natomiast robiąc, właśnie pakując się, przegrzebując przez różne szafy, wygrzebałem, znaczy tak, po pierwsze kupiłem model Tygrysa w skali 1.48, żeby go przerobić na zlutowany jakiś tam pojazd torkowy. Ale wczoraj, przekupując szafę, znalazłem jeszcze yy, nie Challengera, tylko T-90 yy, radziecki? To, to, to, to chyba radziecki jest T-90 czołg, który jak się okazuje ma silniczek i mogę go zmechanizować. Nie wiem skąd taki model wystrzeliłem. Wy wy wy wy wy wy wy Robię adwans w tej turze. <gulatory> <bzz, bzz. gulatory> Nie, on chyba jest taki, że on nie jest. Zektor zdanie... Glory. <laughs> on nie jest chyba zdanie sterowany, bo jest tylko paczka A czyli stawiasz go i jedziesz już do końca stołu, nie? Tak, no taki, wiesz, tak chyba tak. Mm, Fajne miałeś modele. ciągniesz do tyłu i <small> Ja się będę, na pewno jakoś po przeprowadzeniu będę robił dwie konwersje i będą to dwa, dwa czołgi, nowoczesne, nowoczesny, i druga będzie No dosyć dużo już takich zlutowanych pojazdów. jakichś tam Bazyliszka masz, nie? Bazyliszka mam... Zl zlutowanego Carnifexa. <grym, grym>, tak, no lubię to tak, robić, bo to są tak, co fajne, że mam zlutowanych... Nie, to jest, to jest, to jest zajebiste Storm opcja. Stormravena, Devilfisha, tak. Bazyliska, poszerzone Rhino... Bo mam rajno zrobione, że nie ma tam dwóch cali między ośkami, tylko ma chyba trzy, bo powklełem muszę dodatkowo... To był blot... ten saroedycyjny chyba, nie? Nie, nie, nie. nie. Saroedycyjnego też mam, ale to, to nie jest poszerzony. Jest, jest, jest zwykły, Raino. Zajebisty jest ten model, co... Yy... Jest rajno pocięty chyba na sześć części. I orki, się, i, komandosie i się w niego Tak, w środku są komandosi jakich, tak zestawisz ze sobą... To tworzą Rhinosa. Ta. <laughs> tak jest to jedna z rzeczy, którą chcę kiedyś zrobić na pewno. Ale muszę Jeszcze jest kapitalny ten, ten, ten model. To się gryją orki. Za, za, no. jest, jest, Gościu trzyma przed sobą taki plakat, z tak Space bardzo Marine chamsko, chamsko narysowany, tak prostacko. Odnajdziemy że... ten obrazek i wstawimy. Jest bardzo jest Bardzo popularny to jest. Znaczy no, tam była ta drużyna orków, że Między oponami się kryją, drugi ta w takim koszu na śmieci i taka tylko wyrzutnia rakiet wystaje z tego kosza. Nie? Ale to jest, słuchaj, to jest właśnie ten pomysł z orkami. Nie masz figurek, komandosi są drodzy i w metalu albo w Co zrobić? No, możesz no. zrobić po prostu to z jajem i zrobić właśnie tak... Ja miałem właśnie na przykład zrobionego jednego typka, który właśnie była beczka z rękoma. nie? Wystawały tylko pistolety po prostu z beczki, ale w że to głupio i nie chce mi się robić całość A tu ten... Artulitu przerabiony. Kapitan Ameryka, tak? tak. Ale to Artu Dito to zrobiło Spelcrow, chyba, albo Albo któraś z tych filmów. Zrobiła Kapitan, Po prostu Kapitan model. Amerykę też zrobili. Który, Kapitan Ameryka, czy jak to się nazywa. No, no, tak, tak. Nie no, przez taki murek. To jest bardzo fajny model. No, także to było moje. To było na tyle, co ja robiłem, i w co grałem, i co odnajdywałem. I na chwilę obecną, y, jeszcze o, ostatnia rzecz, to się bujam... Y, z, z, z zakupem aerografu jakiegoś lepszego, bo. Z, na, na, na, natrafiłem na granicę, że chyba ograniczam sprzęt w tym, co robię i chciałbym zrobić coś więcej, a niestety moja ergografie z, z Chin po prostu plują mi farbą i no nie mam nad nimi takiej kontroli. Więc... Ja bym powiedział, że rzeczywiście ograniczać się sprzęt w tym co robisz i w związku z tym powinien sprzedać komputer. Tak. Mniej byś grał, więcej tak. malowo. Ale muszę być na czym, widzisz, to jest, jest kopka rabin do paintballa. Tu, tu sobie jakiegoś, wiesz, Pentium ma 500 żeby tylko internety chodziły. Ale w ja muszę edytować filmy. To, to także nie tłumaczę. Ja muszę mieć też kartę graficzną, żeby się szybciej film renderował. Nie, no ale tak, masz rację, masz rację. To jest, to jest ewidentnie moja... Mój total taki... taki yy, jak to powiedzieć... no? My only weakness! Tak, moja, moja, moja słabość. Magdę się taką słabość szukałem. Moja słabość, że no cholera czasami jest łatwiej, wiesz... Mimo, że mam to rozłożone wszystko i nie muszę tego szykować, łatwiej mi jest po prostu odpalić Steama, kliknąć dwa razy na tytule i... Uff, dobra, pogram sobie coś, nie? No tak, no moja słabość. Powiedz Magdzie, żeby Steam y, właśnie... Zrób tak, że Steam jest tylko na jednym profilu na Windowsie, zainstalowany że z innych profili nie jest. I, musisz przyjść mi się I żeby... żeby Magda założyła hasło na ten profil. A to można na parę założyć. Mm. Sam się ograniczam. <laughs> Jezus Maria... Po prostu usiądź i maluj. Kurwa. No wiem, kurwa, ale, ale czasami jest łatwiej. Po Wymyślają pod... jakieś po co powoli. jemu trzeba jest rudy pabieńskiej. No. <laughs> trzeba, trzeba. No dobra, to by było chyba na tyle w tym dziale. E, przechodzimy do następnego działu, czyli do naszych tematów tak, wolnych. Na różnych. początek omówimy sobie 30-lecie Warhammera 40 tysięcy i nowego, znaczy nowego starego White Dwarfa wrześniowego. Tak. Już za chwilę. W tym dziale przejrzymy sobie White Warfare z wrześniowy numer, czyli numer, który wyszedł na 30-lecie Warhammera 40 000. Szwagrze, jako posiadacz fizycznej kopii tego magazynu, czy mógłbyś nam przybliżyć jego zawartość. jego zawartość i przejrzeć z nami strona po stronie te ciekawe fragmenty, które o których chcielibyśmy porozmawiać? Jasnych, Karol, z miłą chęcią. <laughs> <śmiech> okładka, słuchajcie, okładka wita nas yy, fajnym artem, yy, to jest troszkę yy, inspirowane starym artem z okładki Road Tradera, gdzie Crimson Fist bronią się przed orkami, tutaj też mamy Crimson fish tylko w bardziej nowoczesnym wydaniu. Bo są i Marinsi klasyczni, jest jeden Mark 6, żeby nie było, tak jak w Road Traderze. Jest Pan w Mark 4 trzymający standard, no i są też oczywiście Primarisi. Nie zapominam o najbardziej kultowym kolesiu, który trzyma głowę orkę. Trzyma głowę, głowę orkę. Jak najbardziej, tak. Jak najbardziej. Jest to, jest to fragment większego arta, który był dołączony do tego magazynu jako plakat. Bardzo fajny plakat. Tak jest. To. Jest też plakat z Warhammer Total War, który w ogóle mnie nie interesuje, więc jak chcecie, chłopaki, oddam. Ale wiesz co jest głupie w tym plakacie z Warhammer Total War? No? Że to jest po prostu grafika z gry. To nie jest nawet. To nie jest nawet. Art, mhm. To jest screen z gry. Fakt. Mhm. W 4K i w ogóle super dużo no, detali. Tak, no. No, try harder. Tym please. bardziej mnie nie interesuje. To try ten plakat. harder. Please, no. <laughs> Także mogę oddać. Natomiast ten, ten, ten jest naprawdę dobrze wyglądający i fajnie odwołuje się do dawnych czasów. Idąc dalej, co my tutaj mamy ciekawego? Mamy Dioramkę właśnie Crimson Fistów broniących się przed orkami. To są Evil Suns na żółto? Tak, Bedmunds. Evil Suns są czerwony. Tak. No, no to tutaj wszelkiego rodzaju stąpy, blica bombery i tak dalej atakują. A... Lica bomber? Blica. <laughs> bombardują. A twarze. Lica, lica to mają orki. Nienadobne. Nienadobne. to żeś mnie zaskoczył. Co są nienadobne? No nadobny to jest ładny, a lica to jest twarz. A orki mają lica nienadobne. Okay. I Uro. to był język polski z Michałem. <laughs> Przechodząc dalej, słuchajcie, takie wycinki <coughs> z historii. Jak wyglądały startery do każdej kolejnej edycji. Mamy Rock Tradera, drugą edycję z tym sierżantem Blood Angeli, bardzo charakterystycznym. Potem Black Templarzy w trzeciej. Ultramarines czwartej, Ultramarines piątej. <coughs> Assault on Black Ridge. E, no i Battle tak, szósta, of MacRide. Y, tak, Macri to była czwarta. Y, szósta, siódma edycja to było Dark Vengeance, tylko po prostu przepakowane tak z nowymi rulesami. W obu przypadkach mamy Dark Angela. No i ósma edycja Prima Ultramarinów. Jest model, który wyszedł z tej okazji i przyznam, że jestem mocno zawiedziony, ponieważ mam zero jakiejkolwiek motywacji, żeby ten model kupić, mimo że to jest do mojej armii i chciałbym uczcić no C. Warhammera. No szkoda kasy, bo to jest zwykły sierżant intercesorów z Primarisów. z bolt riflem i z długim purity sealem. No bolt nic rozkrywczego. Nie ma, nie ma żadnych zasad specjalnych ten model. No, no... Generikowy Można jest. Można sobie go z biczu złożyć tak naprawdę. Bardzo słabe to jest, tak. A kosztuje 100 zł. Tyle co Librarian czy Kapitan. tak? Także dobrze, nie, nie rozwodźmy się nad tym za bardzo, przechodzimy dalej. Mamy model miesiąca Mortarion, nowy chaosowy Primarcha. Poruszaliśmy już ten temat i ja sobie popatrzyłem na te fotki, bo na tych fotkach w White Warfian troszkę lepiej wygląda niż dawniej. Mhm. Te, te, które widzieliśmy. Natomiast co ja bym w nim zmienił, jeżeli bym miał go złożyć? Wszystkie pierdzielniki, szmatki, dymki. Wszystko bym poucinał w cholerę. I nie to musisz ma... ucinać, nie musisz ich przyklejać. Czyta... Słyszałem o tym... Zależy, bo niektóre mogą być na przykład niektóre są... w całości. Niektóre, Ale... są... niektóre są rzeczywiście opcjonalne i to jest fajny pomysł, bo jak chcesz sobie zrobić taki efekt i umiesz malować takie rzeczy, to jak najbardziej. Natomiast niektóre, tak jak szwagier mówi, są po prostu częściami modeli, chociażby rozmawiają... tutaj na górze, przy tym. Rozmawiałem z typkiem, który to składa i mówi, że wszystkie te elementy, wszystkie wiesz, muszę... Ale te dymki na pewno nie są, nie. To są jest jeden, Cały jeden ten silnik jest, obraz, jest, jest, znaczy no tak, no to akurat musisz przykleić, jak przykleisz silnik, czy tam cokolwiek to jest, to musisz mieć te z, z dymkami, ale są te niektóre większe. Tak, rzeczywiście do, są doklejane ty... do, do i nie musisz tego silnika znaczy tam doklejać. I nie yy, mieć Widziałem go. ludków już na grupie Warhammerowej na Facebooku i tak dalej, którzy na przykład ręce mu inaczej okładali, że brał zamach. tą on. Bo kostą, ręce możesz, to, możesz super, brać, czter... super ten no, rzeczy. Ale słuchajcie, ja bym. Tak, są mówię, mówię, możesz go dobrać, jeżeli pozbędziemy się wszystkich dymków, pozbędziemy się tych śmiesznych demonów i tak dalej. Skrzydła bym mu złożył do takiej pozycji nie takiej rozłożystej, tylko że po prostu ma je na plecach, ale są złożone. I A tak? nogę, no. tą nogę, którą ma niżej wyciągniętą, po prostu do jakiegoś kamyczka czy czegoś, że wybija się do ataku. Sobie. Tam, on widzi na tych szmatach swoich. Takich, znaczy nie? bardziej go tak, żeby mniej efekciarski był, no nie chcę mówić urealistycznie, bo to jest Warhammer 40 tysięcy, ale po prostu bez tego całego hałasu wokół niego, żeby no bardziej się sam mortarium wybijał, a nie skrzydła... Słuchaj, no on tak ma skrzydła, tak. więc on tutaj jest pokazany jakby leciał, po prostu unosił się na ja drzwi, wiem, na skrzydła. Jest jest Jak mu zrobisz skrzydła na dół, to fakt, to musisz go na czymś postawić. Jak no. go na coś postawić, to musisz też szmaty wszystkie wrzucić we wrzątek i po, po rozginęć. Nie, koniecznie, Sary, bo tutaj to już nie jest szmata. Szmata to mu sięga tutaj do, powiedzmy, do kostki, nie? A tutaj już jest dymek, który ja bym w cholerę ucił. No może, o, nie wiem, faktycznie, to no, mogą być jakieś energie... Znaczy, wiesz, wiesz, Dużym minusem jest to, że jednak eksperymentujesz i tniesz model, który kosztuje nerkę, nie? No to dokładnie. Jest 425 zł. No. Prawda. O cenach też sobie porozmawiamy, bo o dowalili z tymi nowymi devgardami. Nie wiem ile primarysi kosztują, ale ci defraudzi 175 zł. I no i pudełka, pudełka pełne primarysów, to też jest tak właśnie. To są monopouzy trzy modele. I tak jak mówiliśmy na podcaście, oni kosztują y, niewiele mniej niż y, Forge'owi, mhm. Death gdzie masz ich pięciu, czyli mhm. dwa modele więcej. No. I masz troszeczkę więcej opcji, jeżeli chodzi o składanie, w jaki sposób ich poskładasz. Tutaj tak naprawdę w, w tych Death Shroud'ach jedyne sami można chyba zmienić, z tego co patrzyłem na wypraskach, to mają kilka opcji głowy, twarzy, tak na dobrą sprawę, no. bo mają osadzoną dosyć mocno tam do głowę. No dobrze. Wyszedł kodeks z Guardów, o którym Vince wypowie się szerzej w dalszej części mhm. audycji. Y, data karty do Dedgardów oczywiście... Wszystkie peryfernalia Dokładnie tak. I wyszły kostki. wyszły kostki. do Death Guardów. Ciekawie wyglądają. No. Ale one nie tylko wyglądają, ale one są w, podobnie, do tyku. dotyku ten środek jest miękki w ogóle. Tak? Tak. No ciekawe jak się turleją. No pewnie... Może sprężynują i jeszcze chętnie wylatują za stół. Bo nie wpadło mi pod mebel muszę kupić nowe ze a, a jest, yes. z zewnętrzny jest twardy normalny materiał kostki tylko ten środek jest jakiś taki podobnież gumowaty tak? ale tutaj... to po czym poznajesz, że środek jest gumowaty jeżeli z zewnątrz jest twardy i nie możesz z zewnątrz cisnąć nie możesz bo możesz... dziury w palec możesz włożyć tam gdzie są szóstka, na przykład piątka tam gdzie jest dużo bąbelków możesz cisnąć a -a. Okay. tak tutaj przemieczytam, że to jest miękkie dobrze, przechodząc dalej yy, drugi kodeks, który w tym miesiącu wyszedł to jest Adeptus Mechanicus Temu kodeksowi towarzyszy Belisarius Call wydany samodzielnie. Nie, nie musimy już Triumviratu kupować, A żeby i tak naprawdę zdobyć. to jest po prostu stary kodeks z Gitary i Adeptus Mechanicus zlepiony razem ze sobą. Wszystko w jednej książce, tak. Dokładnie. Dobrze. Data karty oczywiście tak, wszystko wiadomo. I do Primarisów też mamy mały, małe trzy zestawy wydane. 5 intercesorów, 5 Hellblasterów i 5 Riverów. Jeżeli nie chcemy 10-osobowego pudełka kupować, jeżeli ktoś na przykład ma Dark Imperium i chce sobie te unity z Dark Imperium poszerzyć, to może te pudełka 5-osobowe I to są multi-partowe? Kupić... multi, takie multi -partowe, tak. Można ich pozować, można wszystko, tylko że no właśnie, 5 intercesorów, 100 złotych. 5 Hellblasterów i 5 Riverów wszystko po 100 złotych, a za 100 złotych tam, czy tam 110, 120, mamy na przykład 10 taktykali. No. Więc no, price hike jest... Wyraźny. No, masz Primalistów, są, są Spaceman, marines 2.0. No tak. Chcesz tak, starą tak. wersję to kupuj tam. Chcesz podrzędny produkt, to kupuj podrzędny produkt. Wyszedł nowy boks y, Sigmarowy, nazywa się to Blight War. I tutaj też mamy motyw nurglowy. Jest Ślimaczka najwyraźniej. Mamy ślimaczka nurglowego, który, jak Wincek mówi, wygląda jak coś z Himena. Masters of the Universe. Horticulus Slimox. Bardzo fajny model. bardzo Mi się podoba pani Primaris z dwoma toparkami. Lepiej można by było jej mortkę pomalować. Nie wiem, czy skalp jest zły, czy malowanie jest fatalne, ale coś tak niekoszernie mi ta twarz wygląda. Znaczy, no jest, jest ta przyjemna tendencja, że coraz więcej y, sigmarytów y, mamy z gołymi głowami, bo tu jest jeszcze taki siwy pan też w tym zestawie. A poza tym mamy też rozgraniczenie, że nie muszą być mężczyźni, ale mogą być też i kobiety. Może za jakiś czas na przykład będą krasnoludy w tej zbroi, że będą troszkę mniejsze, ale zbroja będzie na przykład podobna. Tak? Bo krasnoludy według flafu z tego co wiem, przy mojej ograniczonej wiedzy o sigmarze, krasnoludy też mogą być stronkastami. Yy, druga pani Stonka, która już niedługo się pojawi, będzie w pudełku Sh Shakespeare. Mm -hmm. To jest nowa gierka, Atom Smasher z Tabletop Minions dostał już swój egzemplarz, taki preview, mhm. bo jeszcze nawet w zapowiedziach tego nie ma, nie ma w pre mhm. nie Warhammer Community nie mówi o dokładnie kiedy. Ponoć jakoś w październiku to się pojawi w sprzedaży, nie wiemy jeszcze... Jest to jest To jest taki szybki skirmish, który podobno jak już opanujesz zasady, co ponoć bardzo szybko się mhm. opanowuje, to w ciągu 45 minut możesz rozegrać. Fajne słowa opcje dla. No to dla jest, Słuchajcie, no, muszą jakoś zacząć konkurować z X-Wingiem, tak? Bo X-Wing też jest dosyć szybki, skermiszowy, jest kompetytywny. No i X-Wing wyprzedził 40 w sprzedaży bitewniaków już te parę kwartałów temu, no i muszą z tym powatczyć. Ja tak, w jaki sposób? Czy... Tak, z ciekawości tak się zastanawiam, jak, na jakiej zasadzie wyprzedził, skoro y, wyprzedził na, psu, na sprzedanych unitów? O ogól, tak, ogól, albo ogólny zysk monetarny. Może o to chodzi, nie? Wiesz, jak Gwiezdny Wojny to jest, to jest, to jest franczyza, jest... która sama się sprzedaje. I tak? weźmy pod uwagę, że. Nie musisz reklamować, że to jest Weźmy pod te... uwagę też, że X-Winga ludzie mogą kupować po prostu dla celów kolekcjonerskich, żeby kupić, postawić na półce, bo te modele są ładne. Są Są, tak. ładne. Poza tym są pomalowane uprzednio i teraz w tym Shade Spire, uspokajam wszystkich, nie są prepainty, nie są pomalowane, ale są w kolorowanym plastiku. To co ostatnio hmm. jest popularne. Tam w tym pudełku jest. Troje stronkastów z tego, co pamiętam, i pięcioro tych y, kornowych. Mm. E, ale wiesz, co? Blad, nawet... blad blad coś tam. Oh, blad crashes, oh, Wiesz co, ale nawet widziałem, jak ludzie sprzedawali, sprzedawali te z, y, modele z Prospero albo z Betrayal at gdzie po prostu. Y, Przyknęli na kolor? Były, wiesz co, były poskładane modele? Mm. Tak jak, jak wiesz, Games Workshop przykazał i na przykład world byli przyknięci na czerwono, i Ultramarinsi byli przyknięci na niebiesko. Mm -hmm. Wilki były przyknięte na szaro, i y, ci Townsensani byli przyknięci na czerwono, i też po prostu widać było, że. Grał w to jako w grę, a nie w 30 czy tam 40. Tylko hmm. po prostu była to de facto gierka używana jako gierka, tak? Czyli legenda głosi, że ktoś wykorzystał te zasady, które tak, w ogóle no, w Jestem w szoku, <laughs> że w ogóle ktoś to grał. nie? Do... No dobrze, co my tu mamy jeszcze dalej? General Handbook 2017, czyli Update Rulesów do Sigmara. Oczekujemy, że już niedługo, bo w grudniu ponoć ma być chapter Proof, Proof czyli to samo analog dla 40. Cytadel Skulls, to o tym już Zygmunt mówił na poprzednim tak, podczasie. Tak, no tak, też na stylu mówiłem właśnie no, tych, tych... Tak, Cytadel Bart Bracken, Cytadel Creeping Vice, czyli takie giętkie roślinność, <coughs> niezbyt przyjaźnie wyglądająca, to też można sobie... Gdzieś tam skastomizować podstawkę, skastomizować model, jakiś... E, te Creeping Vines, fajnie, widziałem, wykorzystane na budynkach, po prostu były do, pomalowane i też przyklejone właśnie, do budynków mimo. jako, wiesz... Jasne. E, z Wolda Magister Amon z Sanów, o którym też, wydaje mi się, że już mówiliśmy. Tak, e, no, jakiś taki dziwny pocałowaty na twarzy zresztą. No. Nie osobiście nie wygląda na Tauzensana. Tauzensanie to, moim zdaniem, bardziej tacy Egipcjanie powinni być, tak jest, jest wygląda, No bo bardzo, bardzo śmiesznie, ten jest taki koleś Australijczyk, ma kanał The Outer Circle. Gość jest trochę taki negatywny Nancy, ale, ale potrafi być zabawny. On fajnie to ujął, jak wychodził właśnie magister Amon i, i w międzyczasie wychodził też do Blood Bowl'a ten szczur taki gruby. No i najpierw mówił o tym szczurze i, no i kolejny modef z kawenów <śliniczny> <śliniczny> magister Amon. On <śliniczny> ma taką pucowatą, to twarz. Legio Castodes, telemon Pattern Dreadnought, no brzydki jak na swoim stanie Zresztą tak, to jest kupujesz i wygrywasz grę, tak? No. Znaczy ogólnie cały Talons of the Emperor to jest, wiesz, no. Warhammer Easy Mode. Tak. Wszystko ma save'a, wszystko ma Invula, wiesz, save no, 2+. No, w śródziemiu mamy Bain, Sigrid i Tilda, to są rodzina Barda, Łucznika z Hobbita. Jeżeli chcemy, można sobie kupić, skleić. Yy, I tak, Webster Exclusive. Tu jest ciekawy zestaw y, bracia Plagi. The Plague brethren To są trzy modele Plague Marinesów. W tej nowej stylistyce utrzymane, plastiki. Hmm. Modele mi się osobiście bardzo podobają. No ale minus tego wszystkiego jest taki, że Mogę pudełko pomóc. trzech modeli z broszurą Kosztuje 125 złotych. I są monopozy. No są, monopozy, jest są ale monopozy, wszystko masz monopozy. No i właśnie w obliczu monopozów, jeżeli chcesz trochę urozmaicić, no to też możesz te trzy unikalne skalpty tak, kupić. no A ta no, jeszcze jest... są Ci tacy Easy Buildy, takie jak Ty masz tych To są jeszcze trzech innych. Trzech innych niż w Dark Imperium, tak? Tak. Mhm. I tam jest jeszcze tak, że masz jednego masz z tym Blight Launcherem, czyli tym granatnikiem mhm. plagowym mhm. i no to jest o tyle fajne, że oni tam nie, 50 zł kosztują czy coś takiego, no i masz tam jakby specjalną broń, tak? Taką unikalną dla, dla defgardów. Ja bym chciał zwrócić że... uwagę na jeden szczegół, który teraz właśnie tak mi się rzucił w oczy. Na tych, tych, tych Plague Brethren. Zwróćcie uwagę na te kolce, kości, które wystają hmm. im z tym. Z tym, tym. Pamiętacie, zawsze kimś, kto malował to w ten sposób, że najpierw było brązowe, a później było jasne, nie? A teraz odwracałem tak jakby ten kolor, czy to będzie ciasto? No to ma wyglądać, nie, nie wiem, czy to ma być kościany, czy bardziej grzyb jakiś, sorry, tak jak nie wiem, w jaskini No wydaje mi się, że... Bo już to jest nie pierwszy model, na którym zwróciłem uwagę, że właśnie te, te cycki, takie te właśnie wystające kostki i różne rogi są malowane w odwrotny sposób, czyli tak jak powinny być. Im dalej od źródła, tym są ciemniejsze i pogniłe bardziej, tak jak mówisz trochę. Eee, staram się, że to jest jakiś po prostu... Ktoś nagle, tak jak, tak jak płomienie zawsze ludzie malowali na odwrót, nie. Nie, że najpierw czerwone, żółte, białe, a tak naprawdę powinno być odwrotnie. I nie może, może ktoś nam powiedział, ej, psst, robimy to na odwrót. Tak, o, faktycznie, musimy teraz to wpisać nasze modus operandi i będziemy to malować tak jak należy. Zastanawiam się. Nie. Nie, nie pierwsze modele, które widzę, że są poprawnie robione. Dobrze, o Black Library nie mam nic do powiedzenia w tym razem, szczerze mówiąc. Shadow znaczy, tak. Spear ma wyjść, tak? Mamy książkę Spear of Shadows. <grym> Shadows. Shade Spire tak naprawdę. A, Ale, zaczytaj, no, ciekawy jest yy, tylko ze względu na autora ten Imperial Legion, mm. bo Chris Reid fajnie pisze i można kiedyś y, przeczytać to sobie. No. A to jest o talonach, nie? Adeptus Castellus tak, is tak, Star of tak tak, tak, tak, Dokładnie tak. Watches of the Strong. Y, Dobrze, gry wideo, zapowiedź Total War Warhammer 2. Który ja w ogóle może... wychodzi ile? Dwa lata po pierwszej części? Dwa lata no, no, możliwe, że coś koło tego. Masa niektórych słów, jakichś takich pojedynczych z innych gier. No zwróćmy uwagę na Freeblade, Free do którego wrócimy za chwileczkę. To jest, tak jest. gra, gdzie gramy Imperial Knightem. I co tu jest? Która już jest od jakiegoś czasu. A i No Chyba a. są zajawki tego inkwizytora. to ma być takie a coś a la Diablo, tylko że tak. w czterdziestce. No i dalej mamy There is only war, czyli mamy już po prostu mm, skupienie się na no, po prostu historii podręczników, historii 30. czy historii 40., 30, na, na jej 30-lecie. No, po prostu przy przez grafiki, przez troszeczkę historycznego Właśnie rysu. Te, te, te, te, taki timeline mamy, nie? Tak. Że ciekawostki na przykład w roku 86, czyli w tym samym, kiedy Vincent i ja się urodziliśmy. Pierwszy model to był Space Ork limitowany. Mm. To był pierwszy model do 40., a na przykład w 92 wyszły pierwsze postacie: komisarz Jarik i gaz były mm. pierwsze charaktery do. No tak, bo Armagedon, tak? To wtedy wyszło też, wtedy wyszedł chyba też ten podręcznik mniej więcej. E, The War of Armageddon. Też tak, to była książeczka taka kilkunastostranicowa, broszurka właściwie teraz, byśmy to nazwali. E, no i tak, właściwie tutaj. Games Workshop troszeczkę y, rozwodzi się trochę nad tym. Jest dużo fajnych grafik, dużo fajnych Starry, rzeczy. Niech no, dwól Tak, który trzeba, trzeba sobie przeczytać. No niestety nie możemy wam powiedzieć wszystkiego, no bo tutaj jest tego za dużo i to jest bardzo dużo takich. Bardzo specyficznych rzeczy. Bardzo mi się podoba na przykład 5 top 5, top piątka na przykład najśmieszniejszych śmierci. Pojazdów, idei tak, tak, tam, tak. religii, Bogu, Marłych na przykład. No. Tak, różnych takich rzeczy, co bardzo fajnie skupia w jednym miejscu różne, różne takie zagadki flafu po prostu. Tak? No i nie, mamy też przejście od jak to się rozwijało, od, od, od tego, że Warhammer, ten Rogue Trader. To były, miały pierwsze swoje suplementy jako właśnie chapter approved, które teraz mam wyjść jako teoretycznie właśnie General's Handbook do 40 No i były na przykład takie suplementy jak Apokalipsa, która na przykład w Polsce jest niewiele ludzi, którzy kiedykolwiek zagrali w Apokalipsę, podejrzewam, a jeżeli już grali, to grali to non-stop, bo to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast w Stanach ludzie non-stop grają w Apokalipsę do tej pory, bo to jest, no, Kasowo trochę wygląda to lepiej, no i są bardziej chyba zdeterminowani, żeby grać duże bitwy z dużymi potworami i z tym całym Forge i tak dalej, nie? No dobrze. Battle Report. Pierwszy Battle Report to jest Orki kontra Crimson Fiści. Bardzo klasycznie, takie z... specjalnie chyba tak dobra. Tak, i to jest właśnie, to, ja tu mi jedną że to w ogóle totalnie jest y, od czapy, bo na okładce mamy pierwszy Battle Report, mamy właśnie Bad, Bad i Crimson Fistów, a później oglądacie Battle Port i jest, jest chaos w ogóle. O co chodzi z chaosem? Nagle chaos przeciwko Ultramarynom, Imperial a, Fistom. Ta grafika na zmianę tylko zmyli, rzeczywiście. Mamy tak. Ultramarinsów z dołączonymi Guardami i Imperial Fistami przeciwko... Chaosowi. Demonom i chaosowi. No. Tałznicami, wszystko jest. Tak, tak. Następnie drugi Battle już jest właśnie z Bedmusami. Tak w ogóle od Czapy. Nie wiem, nie wiem o co tak, tu im chodzi. Tak. No ale trochę jest trochę zamieszanie, ale fajnie, bo są dwa Battle Reporty, można zobaczyć jak sobie te. Jed... I tu już mamy Bedmusów kontra Trainsovi. Tak jest, tutaj już właśnie jest. Oni nawet... <śmiech> scenariusz jest cały taki, że element stołu jest po prostu ich jakaś tam forteca i są tylko tam rozłożeni, a Bedmusi są wszędzie indziej. No i trochę tych benmussów. Jest dwa latacze, dwa, dwie gorka morki. Dwa morkanoty. Nie dwie gorki morki. I tak dalej, tak dalej. No, ale no. widać, że tam pieniążków się nie oszczędza, jeżeli terenem jest rozbity Baneblade. <śmiech> tak. Ale ty wiesz, ten rozbity Baneblade tam leży jako po prostu element stołu już od lat, nie? Więc nie to... No tak, oczywiście. No kupię go potnę i rozrzucę po, po stole, przysypię piaseczkę. Stare, byliśmy najbardziej picki stół w okolicy, no, się. Dobrze, potem mamy taki artykulik poświęcony pojazdowi Rhino, opancerzonemu o transporterowi piechoty. W którym na opatce jest prawdziwe Rhino, które stoi pod podnoty, tak, tak? Tak, tak. Przerobiony M113 z tego tak co pamiętam. No zresztą Rhino jest przecież bazowany na tym pojeździe. Tak. Bardzo no więc tak, mamy rozrysowany od każdej strony, co jest co który element za co odpowiada, w malowaniu różnych czapcerów, gdzie są drzwi, gdzie są kościelnice żebyście wiedzieli, artyzny. byli pewni tego i potem y, taka fajna rozkładówka na całą stronę A4, jakie są warianty czyli Rhino, Predator, Stoker, Hunter, Vindicator e, Purgatus, Wind, tak i potem też nie tylko Marinesowe, czyli na przykład e, Exorcist od Sisterek Immolator od Sisterek e, i nawet Classified, że nie były tajnione. Predator i Rhino z chaosu Przekrój Rhinosa, przepraszam, Przekrój Predatora, mm -hmm. gdzie kto siedzi w środku jak to wygląda. No ciekawe, takie flafowe, nie? Bardzo, bardzo. No i tyle for gamers, nie? Ostatnie. For Warlords. Tak. Warlords, przepraszam. Tak. Mamy pana z Black Templarami, z Gwardią Imperialną, Iron Warriorsami i Eldarami. I ten z Eldarami wygląda na to, że liczbowo ma chyba najwięcej, przynajmniej dużych pojazdów ma po najwięcej. No tak, ale to też jest zawodowy malarz. No. No tak. <laughs> Powiem Ci szczerze, że patrząc na to, co pomalował ten typek y, Maxim Corbeil, ten, który maluje y, te Black Templarów, y, to, co właśnie ma na tym zdjęciu, gdzie ma, ma Galimana i, i Adeptus Castodes, Castodem Gard, przepraszam. On pomalował sobie Galimana troszkę inaczej, bo na złoto. Tak, tak właśnie, ale to mi się tak podoba, hmm. to, co mówiłem któregoś razu, że Talons of the Emperor mnie trochę kusi, bo to jest kilka modeli, a, tak naprawdę można sobie z tego złożyć dużą armię. Nie chodzi mi już o to, że oni są faktycznie w grze całkiem dobrzy. To mnie jest powiedzmy tak, może to jest drugorzędne, ale po prostu ten efekt kul po prostu mi tu rozwala. No i dlatego sobie kupić mógłbym sobie kupić galimana na przykład. Tak? Jest naprawdę elegancko wyglądający model i tutaj fajnie są zrobieni te podstawki. Wszystko, ziem ziemia, wszystko jest połączyło się razem z całą resztą i wygląda to naprawdę no, zdrowo. Wygląda bardzo ładnie. Owszem. no Później tam mamy Eldarów, mamy faktycznie fajny, bardzo kolorskim, bardzo, bardzo ładnie to wygląda, bardzo prosto wyglądające ale podejrzewam, żeby to zrobić, to naprawdę trochę skira było wymagane. Gwardia z, z Celestynką. Gwardia z Celestynką i jej obstawą, bardzo też fajnie. A Iron Warrior. Warriorom przyszedł na posiłki Kto? Kto? Kto? Kto? Imperial Knight, właściwie, a, Imperial. no, z radziecki Knight, tak? Mm -hmm. I ma ten kalkomanie z Forge World'u, z Black Shield'ów mm -hmm. wziętą, mm -hmm. z te, te takie czaszki, jakby zwierzęce. Mm -hmm. Fajnie są z Dark Imperium Plague Marinsi pomalowani w barwy właśnie Ar Iron Warriors'ów tutaj, mm -hmm. fajnie to się prezentuje. I ogólnie ładnie, schludnie, estetycznie pomalowana armia. No, i wykorzystane są armii. te podstawki e, GW, mm -hmm. no, wszyscy są na tych podstawkach e, Sektor Imperial. No i dalej mamy troszeczkę o, o, o terenach i gaming, czyli jak robić sojusze w, w, Sigmarze. w SIGMARze na podstawie General's Handbook, co jest bardzo fajne. I wracamy do Mortariona, tu już w szczegółach jest pokazany. No i tak, jak najbardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jeżeli bym robił, czego nie przewiduje w przegrywanej przyszłości, jeżeli już bym musiał, to mocno bym go customizował i dużo bym z niego wyciął. No, no. to jest. Tak, tutaj jakieś porady generalskie do Sigmara, czyli coś co przewijamy zazwyczaj. Chilbaze yy, tak. no, no, bardzo. Przypowanie cygmarowe. Bardzo fajnie scanuszowe. Jak ktoś, Jak ktoś właśnie zaczyna dopiero swoją przygodę, to to jest dobra mie dobre miejsce, żeby to poznać, bo naprawdę jest sporo rzeczy ciekawych, które można no. się dowiedzieć. I ja mówię, w przypadku ludzi, którzy w życiu nie robili konwersji, nie, nie, nie wiedzą co i jak. No, to, to polecam. Yeah. Tak, no i tak, Armisen Parade jak przygotowują, no kupię sobie parę zestawów terenów do Armagedonu, bo są takie tanie i zrobię z tego Armisen Parade. Tylko <grymna> widzisz, stała. jedna rzecz, no tutaj <grymna> oczywiście robią to jako Armisen Parade i tylko tylko i wyłącznie, ale oczywiście robiąc samemu sobie taki stół, trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli przygotujesz sobie taki podstawek, to tak naprawdę może go wykorzystać jako element swojego przyszłego stołu. tak? Jeżeli Czyli, nie przykleisz budynku na stawie. Nawet jeśli przykleisz, to są ludzie, którzy budują tak stoły. No, no, tak? Można, no, można. But... Ale to wtedy zawsze grasz na jednym terenie. Tylko możesz zmienić No koleję, jest stary, jak, bo jeżeli masz sześć takich elementów... No, dobrze, no to tych... masz ograniczone liczby ustawień, tak? No. Zioł, masz Bicie sześć się. elementów... Nie, masz sześć elementów, każdy możesz obrócić na cztery sposoby. No jest trochę możliwości. Jeżeli chodzi o takie gotowe elementy terenu, to strasznie mi się podoba. Z Forza można kupić y, tę taką płytkę, jedną z rozbitym Thunderhawkiem. To wygląda A. epicko. Mm. jeszcze y, w, jest, jest takie lądowisko obudowane z trzech stron. W grupie, w której jestem tam na Facebooku, powiedzmy tam malarzy trzydziestowych, wow, najpierw. Na, tylko was, cfele. <laughs> w grupie jakiś koleś zapodał taki, taką fajną dioramkę, z tego robił, kupił tego Tayla z rozbitym Thunderhawkiem i są drzwi otwarte, wywalone, takie ślady krwi i dwóch nightlordów, którzy się opier opierają plecami za, za jakimś kamieniem, jeden ma złamaną rękę, otwarte złamania, hmm. a drugi ma połamane... W z dół nogi po prostu i obaj tak siedzą. Ja się Widać, że tak? Le ledwo się wyciągali i teraz się kampują gdzieś za jakimś terenem, yy, kawałkiem skały, prawdopodobnie przed tam y, jakąś wrogą armią. Bardzo fajnie to wyglądało. Dalej w Paint Splatter mamy pokazane, jak pomalować właśnie tych Crimson Fistów z okładki, co jest bardzo fajnie, szczegółowo zrobione. Taki bardzo porządny tabletop moim zdaniem. Nie, bo oczywiście co... mamy teraz w szczegółach widok, jak wygląda ten limitowany sierżant na za 100 zł na, na rocznicę, bo to jest ten model. A bo to jego mały, no, faktycznie. I szału absolutnie nie robi. Nie, zupełnie. Zupełnie nie. Ma do wyboru głowę gołą i w hełmie. Ma jakiś taki gladius, powiedzmy tak. No ostatnio nas Games Workshop z opcjami rozpieszcza po prostu. Ja. No, tutaj mamy jak Dalej. budować podstawki, wykorzystując te wszystkie nowe krzaczki. D... Czaszki inne. D... Nie, właściwie chyba tylko... Nie no, masz rację, czaszki też. Wszystkie te trzy zestawy, które A, wypuścili są... I Jak upstrzyć sobie podstawki. No i mamy dalej Parade Ground, czyli już faktycznie pokaz modeli, na których y, są tu, te akurat są malowane przez chyba ludzi z, z GW, to mi się wydaje. Może tak być. Mhm. A dalej mamy Reader's Models, które na przykład... Ten, ten, ten Legion Mastodon, który jest pomalowany przez jakiegoś y, gościa. Ja nie wiem, co to jest pomalowane w ogóle. No. To jest. A, no jest Dużo napisane, iron, że to nie? są Iron Hands, ale też wydaje mi się, że jest taki blend po prostu. No bo, zobacz, jest nie. totalnie czarny, nie ma żadnych highlightów. Okej, okay, bronię, efekty y, rozgrzanego kilka, kilka kalkomanii. Jest tak. fajnie brud, ale reszta, no. Może bardziej za to umieć się, no dobra, kupił taki drogi model, to wrzucimy. Tak, <gry> ktoś, w... Zobaczcie, ktoś to faktycznie kupił. Nie? No ostatnio przecież miał Mastodora do pomalowania. Oczywiście w jakiej barwy? Space Wolves. Space Wolves. Ale to Takie co po... zamówienie ze Stanów, to mogą być tylko Kolejne. No i to, to co powtarzam za każdym razem ostatnio, że coraz więcej Polaków się pojawia i regularnie jest jakiś, chociaż jeden Polak, mam jak Wojtka Czupryna, który znowu wrócił swojego stąka z Eternala. Ja bym ja uwagę, tu jest ciekawa konwersja Terminatora Deathwing, który stoi, no widać, że to się? jest jakaś forteca Dark Angel'i. A tutaj, no I y to no jest portret Liona namalowany. Do którego, którego handlu, do tak? rzeczony Terminator się prawdopodobnie master... Bo Może tak być. Ale tak jak tak. I zupełnie... zupełnie mamy Polaka, mamy ale... tak. Lorda Reliktora właśnie od Wojciecha. I kolejny średnio mega pomalowany model, Riddler's Model of the Month, czyli ten latającą barkę Arkanautów. Ja myślę, że tutaj, co by malarz nie odstawił, to i tak nie sprawi, że te modele mi się zaczną podobać, więc... Ale nie, nawet patrzcie, nawet wiesz technicznie, no, nie widzę, co to by mnie technicznie zaskakiwało, no zupełnie. Są modele, które tutaj można patrzeć, na przykład Iron Joe's z Megabossa, który jest fajnie pomalowany, fajnie jest ten Korogat Cor pomalowany, chociażby nawet te Sentinele są fajnie pomalowane, ale to... No po prostu jest czysto i poprawnie pomalowany model. Ja nie wiem co to jest, na czym tu się, nie wiem, ekscytować. Nie wiem, po prostu nie rozumiem tego. Ale to nieźle wygląda. The rogue Idol of Gork or possibly morg. Tak. Taki golem kamienny. Z... A gdzie to masz ja tego o, nie mam tej, na, na, na tej strony. A, no, bo jak masz piratną wersję, to nie wszystko jest. Chyba tak. Trzeba Jakoś... no, było kupić, a to... nie z Wyspy Piratów. Mam, tylko dzisiaj nie wziąłem, więc musiałem ściągnąć. Co mam zrobić. No dobrze, także tak to wygląda. Grają sobie w Ligę Warhammera, w Bunkrze White Dwarfa. Mamy Magnusa w trakcie malowania, który ma gołą klatę i gołe nogi. I tą wersję twarzy z jednym oczkiem. Mhm. Także tak, White Dwarf był z tego miesiąca dosyć ciekawy, a już za chwilkę wrócimy do Was z następnym tematem. W tym dziale, zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, Vincent opowie nam o nowym kodeksie Deszcz Gwardii. OK, więc zacznijmy sobie od special rules, które dostali osobnych. A pierwszym z nich jest y, taka wariacja na temat y, siedmioedycyjnej zasady, gdzie mogli się y, ruszać i z, y, nie musieli na snapach strzelać z broni ciężkiej. Natomiast teraz mają tak, że jak się ruszą to nie mają y, ujemnego modyfikatora do strzelania z broni ciężkiej. Albo na przykład mogą zrobić Advance i strzelić z tego z Assault Weapons i e, Rapid Fire im się zaczyna, jeżeli dobrze rozumiem tą zasadę, mm -hmm. od 18 cali, czyli troszeczkę mają więcej. Do tego dochodzi Discussingly Resilient, który jest po prostu tym filmą painem na 5+, mm -hmm. przeciwko wszelkiego rodzaju wundom, łącznie z Mortal Wounds. A Plague Host mają po prostu Objective Secured, to jest ich wersja The Spoilers of the Galaxy, którą mają y, chaosowcy zwykli, ci Vanilla. <coughs> Plague Weapons, y, Plague Weapons to jest powrót, tam bodajże w czwartej edycji były Plague Weapons, y, Plague Knives i tak dalej. I po prostu y, to zastępuje Close Combat Weapon i jeżeli jest jakaś, jakaś bardziej... Bardziej dokoksowana y, wersja Plague weapona na przykład jakiś tam Plague Axe, czy, czy tam Biubonyk Axe, czy coś takiego, jest y, przerzut jedynek to Wound. Y, no i standardowa zasada dla wszystkich Chaosowców, czyli Death to the False Emperor, czyli za y, każdą szóstkę na Two Hit y, dodajemy sobie atak. No i te ataki nie generują nam dodatkowych ataków. Ale te Plague Weapons tylko mają przerzut jedynek, czy...? Przerzut jedynek. Przerzut jedynek te standardowe. Dalej, Warlord Traity, no to mamy 6 Warlord Traitów. Bohaterowie typu Typhus czy Mortarion mają jakiś konkretny, przydzielony dla siebie trait, natomiast pozostałe albo możemy losować, albo możemy sobie wybrać. Dodatkowo dochodzą nam bardziej, bardziej klimatyczne strategemy dla Death Guardów, na które nam bufują armię bądź debuffują nam przeciwnika. Jeżeli chodzi o broń, to dochodzi, dochodzą nam takie plagowe zabawki typu Blight Launcher. To jest taki jakby granatnik, osierający, e, tak? Coś tym, coś tym celu, tak? mm, No, przeciwpiechotny ogólnie hmm. rzecz biorąc. E, Plague Belcher to jest, to jest z kolei coś w stylu. Ta to ma e, ta standardowa dronka z tego, z Dark Empire, ma to jako, jako ten. Mhm. Wyposażenie. M, wyposażenie to podstawowe. E, Plague Spuel to jest mocniejsza wersja, jakby heavy flamer do Plague Belcher jest jakby zwykłym flamerem, a Plague Spear to jest cięższa wersja tego samego jeżeli chodzi o broń białą Plague Knife, Plague Sword Bubonic Axe Bale Sword Flail of Corruption Great Plague Cleaver Mace of Contagion Man Reaper, czyli broń, która nam przychodzi <śled> tak, bo broń, która nam przychodzi z 30 to są te kosy takie um, no, charakterystyczne dla, dla Death Guardów eee, i w, w, w, większość z tych broni są wariacje na temat właśnie Power Swordów, Power Axów i tak dalej, większość z nich ma właśnie tą zasadę play Weapons, że mamy przeżyty jedynek. No i wiadomo, że nie będę wam omawiał statystyk, bo ten ma plus 2 do siły, ten ma plus 1 do siły, ten ma damage taki, ten ma AP takie, no to sobie po prostu no nie wolno obejrzycie sobie w kodeksie. Dalej mamy relikty, kilka takich ciekawych, yy, ciekawych yy, rzeczy, które możemy kupić naszemu, naszemu HQ i Psychic Powers. <śmiech> Yy, znany już nam chyba Majasma w Pestilence, który jest nurglową, nurglową mocą w Vanilla kodeksie, Natomiast tutaj nam dochodzą, dochodzą yy, pozostałe tam 5 mocy, które możemy, możemy atakować naszych przeciwników. Niektóre z nich, yy, niektóre z nich przypominają troszeczkę plagowe, yy, plagowe czary z, z poprzednich edycji, yy, natomiast są odpowiednio tam jeżeli chodzi o statystyki i, i, i to, co robią podpasowane pod ósmą edycję. I teraz tak, HQ. Pierwszą rzeczą, jaką mamy to jest Demon Prince of Nurgle i w tym momencie prawdopodobnie coś w tym kodeksie się pomieszało, bo dali, dali wersję ze skrzydłami i bez, natomiast nie dali punktów na skrzydła tego księcia, tak więc Teoretycznie możecie sobie wziąć yy, za darmochę skrzydła, jakby. Natomiast myślę, że to jest fuck up, bo biorąc pod uwagę nową politykę Games Workshopu typu nie ma modelu, to nie możecie, to nie możecie używać zasad. Myślę, że yy, chcieli, yy, nie chcieli dawać yy, skrzydeł temu Demon Prince'owi, bo cała tematyka armii jest taka, że są bardzo wolni. I są bardzo wytrzymali, i więc ten model taki bazowy tego, tego demona, yy, księcia demonów Nurgla jest taki, że nie ma skrzydeł, więc myślę, że to był fuck up i że to w najbliższym jakimś tam fucku wyjdzie, o co chodziło. E, dalej możemy sobie brać House Lordy, te wszystkie takie generikowe rzeczy, natomiast chyba bardziej opłacalne, bardziej klimatyczne jest branie tego Lord of Contagion, którego mamy w boksie. Eee, co czy trochę smutne, nie? że Malignant playcastera, który też co trochę, jest w tym To trochę no. smutne, że wydając kodeks, wiedząc, że ludzie na niego czekają, e, robią taki no, dosyć duży błąd. Nie? Wiesz, ja nie wiem o co tam do końca chodzi. Oni są w, tym, w tych wszystkich rzeczach tacy mało. E, konsekwentni? konsekwentni, tak. Oczywiście to też są ludzie, też się mogą pomylić, tak? tak natomiast wiesz co, no, mam wrażenie, że to jednak powinno przejść przez jakiś tam wiesz, quality check, czy, czy tam wiesz, sprawdzanie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że właśnie Quality Check bardziej sprawdza, wiesz, pisownia i tak dalej. Mm. Nie wyłapia takiego niuansu ktoś, kto robi Quality check. Czy spelczek, czy... No tak, ale tu... jak masz robotę, wiesz, masz napisać kodeks i masz, masz wytyczne, bo to podejrzewam, że nie jest też tak, że co sobie napiszesz, to oni... O, super, nie? Tam... No ale nawet masz kodeks chaosu, na którym możesz się opierać, tak? Mhm. Do pewnego stopnia. I tam masz Demon Prince'a z lataniem i bez latania. Masz skrzydła, które możesz dokupić. Masz ilość punktów, które musisz dopłacić. Tam jeden power level, ileś tam punktów. No to kurde, no, jak można zrobić ale... taki błąd? <d> <fierce> no, no, zrobili, no, trudno. Ze Special Charakter wyszedł nam Tyfus. Model jest, jaki jest. Mi się nie podoba w ogóle. No, tak mi się skrajnie nie podoba. Dobrze, że na szczęście jest stary model Tyfusa, który jest bardzo klimatyczny i jest też model z 30, który się można przerobić. Bo ten, no, no tragedia. Tu już nawet bym nie wiedział, co ucinać, żeby zrobić z niego ludzi. Poza, się... Sama poza jest... Zła, ja, się, ja się przyzwyczaiłem bardzo do tego właśnie takiego tyfusa, który stoi, wiesz, idę ci wpierdolić nie? Niż, niż tego tyfusa, którego tutaj widzimy. Ja rozumiem, że ta postawa miała na celu, że uwalnia ten. ten. Smut. Swój... <grym, <grym, <grym, dokładnie tak. Spodpaknie dlatego uwalnia, może Jak się to nazywało? Że uwalnia destroyer hive. To są te muchy, które żyją w jego zbroi, które jedzą ludzkie mięso i tak dalej. A można, je, można, je, można ich nie doklejać, bo na wyprasce widać, że te dymki z tymi muchami są opcjonalne, więc można zrobić go po prostu bez, bez tych wszystkich dodatków, co uważam, że. Albo zmagnesować jest tak, że jest fajną opcją i Games Workshop powinien iść w tą stronę, że te wszystkie efekciarskie rzeczy typu dymki, ognie powinny być totalnie opcjonalną rzeczą. Zwłaszcza jeżeli chcą celować w tych młodych odbiorców. Gdzie, no gdzie, sprawy, nie? Tak, gdzie malowanie zbroi już jest powiedzmy jakimś tam wyzwaniem, a jak masz jeszcze jakieś efekty pirotechniczne trzaskać i chcesz, żeby to w miarę dobrze wyglądało no to jest to dla początkującego po prostu trudne i może być nie do przeskoczenia początkująco możesz dać kolor bazowy, łosza, Łosz jedzie w zagłębienia, jakoś już to wygląda no, ale wiesz no... chcesz, żeby ta, wiesz, ta armia jakoś tam wyglądała, nie, a możesz być niezadowolony z efektu, więc fajnie, że fajnie, że jest to opcjonalne no i dochodzimy do, <śmiech> do rozmaitych jednostek. E, mamy kilka takich... E, to są elity, ale to są bohaterowie. i to są mniej więcej ekwiwalenty takich rzeczy jak lieutenant, tak dalej, tak dalej. E, zatrzymam się natomiast przy biologu z e, Putrifier, którego już okrzyknęli, że jest chizową straszną jednostką. To jest ten, ten koleż, który ma na taki plecak, takie ma jakby gałęzie i zwisają takie bańki różne yy, z, z tych gałęzi. To są granaty jakieś, tak? I granaty. on po prostu podpakowuje, podpakowuje staty granatów tam w siedmiu calach od siebie, że mają większą siłę i, i na szóstkach zadają mortal wundy, więc, więc ludzie już opracowują tam sobie listy, jak to zrobić, żeby... Spam granatów. Po, tak, spam granatów i mortal wundy spamować. Eee... <śmiech> No, pozostałe rzeczy to jest ten taliman, którego mieliśmy w tym śmiesznym yy, filmiku. filmiku. Tak, to z liczydłem. Tak, i on to są w większości jednostki, które, które nam, bo, robią nam w siedmiu calach. Siedem święta, yy, liczba nurgla. Dają nam jakieś buffy, tam przerzuty do łąd i i tak dalej. Jest też yy, Plague Surgeon, który jest takim aptekarzem. Aptekarzem, tak? Całkiem też fajnie wyglądający model, uważam. No, i DevShroud Terminators, czyli jednostka, która nam przyszła z y, 30, y, jest troszeczkę inaczej zrobiona, bo tu, mają, y, tu widać, że mają zbroje Mark, y, boże, katafraktowe. Mhm. Natomiast w 30 wydają się mieć takie bardzo unikalne, jakieś kostumowe, te zbroje terminatorowe, więc. więc y, i wydaje mi się że też, że połączyli jakby dwa unity w jeden, bo w 30 y, Legion Specific Units to są Grave Wardens i to są po prostu terminatorzy katafraktowi z y, chemicznymi miotaczami ognia, jakimiś miotaczami tam chemikaliów y, i oni mają tak jak tyfus, te takie węty na plecach, charakterystyczne. Mhm. A Death z kolei to są close z Terminatorzy z kosami i wydaje mi się, że jakby designowo połączyli jedną jednostkę z drugą, bo, bo ci trzydziestkowi, przepraszam, 40 Death mają i, tak, i te i flamery, to... mhm. i mają te kosy, i mają te I wenty takie. Też, niektóre na... te zbroje mają elementy katafraktów, tak, na tak, mają tak. indomitusów. Mhm. Tak, no. no taki zlepek. Muszę przyznać, że tak, modele wyglądają fajnie, ale nie podoba mi się polityka Games Workshopu. Ta no bits policy, że zestaw, który kosztuje koszmarne pieniądze, bo ceny dowalili po prostu forżowe, powiedzmy. No. Ceny są forżowe. Za plastik. Za plastik i dostajemy unit, który tak naprawdę można złożyć na jeden, może dwa sposoby. Bo z, z tego co patrzyłem na stronie, jeżeli chodzi o wypraski, to są opcje na głowy i to jest chyba tyle i y, jakby moją ulubioną częścią tego hobby jest kostumowanie sobie tych, tych jednostek tak, że o tu przykleję mu tak rękę tu mu zrobię coś takiego, a niekoniecznie chce mi się drogie modele y, ciąć na kawałki i green tak bo już jeżeli płacę naprawdę duże pieniądze, to wolałbym nie spierdzielić gdzieś tam po drodze tego modelu, tak, co innego jak kupujecie jakiś snapfitowców tam za, za grosze, za legroż czy tam z, z mini targowiska tak, no to tu jak się coś ręka się powinie, tak, no to Jakiejś dużej straty nie ma. Battle damage. No no, no, no na defgardach to wiesz, no, no, bo zbraj się. Zakleję to, Zakle, to glutem i będzie dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli, chodzi o, o, jeżeli chodzi o design tych, tych nurglowych nowych <coughs> jednostek, nie kumam, nie kumam w ogóle opcji z mackami. Jakby ten Tentacolor Rape mi się jednoznacznie ze Slaneszem kojarzy. I może dlatego uważam, że nie pasuje, bo na przykład, jak spojrzycie na demony nurgla, to chyba absolutnie żaden demon nurgla nie ma macek ani czegoś takiego. To są jakbym bardziej mniej ktulu, a więcej zombie marines. Wiecie co mi chodzi: więcej jakichś rozkładających się, nie wiem, twarzy czy coś takiego. A tą, ten taki jowialny aspekt zostawmy nurglingom, które tam ozdabiają, ozdabiają podstawki. Zresztą jest bardzo ten fajny w model. Chemie. Tak, tak. Jest świetny model, jest sierżant. tak się, się trzyma pod boki ten nurgling. Że tak. Jest. up, I'm fabulous. <laughs> <laughs> Ogólnie mówimy o modelu, postaramy Wam się zdjęcie wrzucić, jak znajdziemy. Stoi sierżant z power fistem, bez hełmu, natomiast u jego stóp siedzi sobie nurgling właśnie podpierający się rączkami boki i, i ma hełm tego Space Marina założony na głowę tak jak samobieżny pryszcz jak ktoś tam w internecie napi napisał więc ja bym ten, ten śmieszny aspekt nurgla zostawił, zostawił nurglingom, natomiast ci Marynsi mają być tacy wiecie, zombie Marines, grim, dark i w ogóle a i tak I jak jeszcze fakt, bardzo silny motyw pruski, bo te pickle, hałby tak, tak. Tak, tak, tak, ale to nawet w 30 jest, że mają no te. Tak. Wyglądają no, jak na Dev. już tak no Dev Corps of krieg tak, w wersji Space Marine. Zresztą oni byli używani do, do walki, jak na przykład trzeba było spacyfikować planetę, gdzie atmosfera składa się z chloru. <laughs> Bitwa pod Ipry tylko w kosmosie, tak, no, no. To wysyłano Dev Guardów, dlatego oni mieli takie obdrapane zbroje zawsze, bo. Raz, że Mortarion nie jakby... Nie, nie miał... lubił tlenu. <laughs> nie, Mortarion miał wywalone na jakby poczucie estetyki, nie, nie jak Fulgrim i Sanguinus, tak, że wszystko ma być ozdobne i ładne i Cieszytkie. mać się par paradnie ten... No, ogólnie o... też był porządek. Tak, to znaczy u większości Legionów był porządek tak. jakiś tam, natomiast Mortarion miał dobra, idziemy, a jak się trochę farby obierze ze zbroi, to no, kogo to interesuje, tak. I dalej, dalej, dalej, co jeszcze mamy? No Plague Marines, czekamy na ten box, zobaczymy jak wyjdzie, czy, czy rzeczywiście będzie można tych Plague Marinesów pozować. pozować, coś z nimi zrobić, czy znowu będzie tak, że będą na przykład dwie, trzy opcje na sklejenie ich i tyle, i tam na przykład, nie wiem, wymiana jednej broni czy coś w tym stylu. Wiadomo, widzieliśmy już ich w Dark Imperium, widzieliśmy ich w tych takich innych zestawach startowych, można ich też kupić osobno, tam chyba sześciu jest w boksie, czy coś takiego. Mhm. tych to easy to build, zresztą nie wszyscy są tacy na pół snap fitowi, bym powiedział. Mhm. Yy, dronki. Dronki nam wychodzą z, z różnymi opcjami broni, pierwszą z nich to jest ten właśnie miotacz chemiczny, yy, plagowy. Natomiast fajnie prezentuje się ta dronka, który ma taki jakby walec z drutu kolczastego, czy coś takiego i z tego co czytałem wydaje się to być fajną opcją, bo dodaje chyba tam 6 ataków w dronce, gdzie dronka ma chyba dwa, więc no nie nadaje się za bardzo do, do batu. natomiast jak zakładamy ten walec, no to się już no, taka robi... Taka nurglowa defrola, tak? mower się w ogóle nazywa. <głos> Kosiarka. Kosiarz mięsa, no. I Heavy Blight Luncher to jest taka podpakowana wersja tego granatnika. Mhm. Do tego dochodzi nam nowy unit, który wygląda tak trochę dziwnie. Wyglądają jak takie dunbaggist, coś takiego, nurgla. I one roztaczają w koło siebie taką e, ochronną aurę, że ci robią. E, cover ci robią w iluś tam calach. E, I są dosyć szybkie, bo gdzie większość tych nurglowych jednostek mam, mówić, Wydaje męż, mi się, że to było w kapitanie bomie, nazywało się Motokomando. <słyszy> <słyszy> <słyszy> Motokomandozy. E, <słyszy> Mają e, zasięg ruchu 10, gdzie większość armii nurglowej e, tej piechociarskiej ma 4-5 cali zasięgu. Więc e, no szybkie, szybkie jednostki, podejrzewam przydatne, zwłaszcza dla Poxwalkerów, bo Poxwalkerzy mają pancerz 7, więc tylko w kowerze dostają save'a, oprócz nie pomijając save'a tego mm, pomijając ten film no pain nowy eee, i, i, i co jeszcze mamy S no, dochodzimy do sedna sprawy, czyli Mortarionu. E, tak, i ten czołg będzie później, rozumiem, tak ten nowy. Rozgardowy. A, tak, w ogóle zapomniałem o tym czołgu. Mm -mm. I zapomniałem o nim przeczytać, więc sorry, najwyżej na nadrobię w następnym <laughs> W skrócie, w zupełnie... jest pojazd, który przypomina nam troszkę jeden taki pojazd z trzydziestki. Znaleźliśmy taki, który był podobny do niego, co pamiętam, nie? Nie, właśnie to nie jest trzydziestkowy. To jest Fordzowy pojazd ale do czterdziestki do gwardy imperialnej. Okay, okay. I co mnie zdziwiło, bo uważam, że byłby straszny wypas, jakby wzięli na przykład, nie wiem, meduzę. Jest, jest taki pojazd trzydziestkowy jak meduza. To jest, taki, chyba, nie? Tak, to jest taki bazyliszek, tylko że z krótszą armatą, ma mniej zasięgu, ale bardziej powerny, powerny jest ten, ten atak z tej armaty. Mm. I jakby go znurglili po prostu. Wiecie, że na przykład, nie wiem, yy, tam koleś podający amunicję przyrósł do, do włazu, że ma jakieś takie... Wiecie. No ale coś takiego zrobili, że wzięli właśnie ten czterdziestkowy sobie mm -hmm. pojazd gwardyjski. Mm -hmm. No i on też jest taki no, mocno spuchnięty, tak? Mm -hmm. Znuglowany, ale mamy... Jak to się nazywa ten jeżdżący, gowy? Mm. Na pewno ma w Plague, albo Blight... Plague Burst Crawler. No, Plague Burst Crawler, tak. Crawler, no. <laughs> Eee, nie podoba mi się Czyli potwornie ten model. Wytrysk czołgacz. Wyt, wytryskacz plagi w czołgu. Czołgowy... Okej, okay, Mortarion. Tutaj się zgodzę z kolegiem szwagrem, że po prostu na tym modelu się dzieje za dużo. Ogólnie na wszystkich DevGardowych modelach uważam, że dzieje się za dużo i powinni troszeczkę no, O ile rozumieliśmy, że Magnus był duży, bo Magnus był duży we Flafie, no to no Mortarion jest za duży. Tak, tu się zgodzę. Ale on sam nie jest za duży. Jest. Jest stary. Jest, jest pokazywali do tego do Gilimana. Ja uważam, że jest powinien być większy od Gilimana. Powinien być wielkości Gilimana, nogi dłuższe, nogi grubsze, ręce dłuższe, ręce No dobrze, no, ale to no powinien być duży. No, no, byli... Ale oni byli mniej więcej tacy sami. Tam trochę mniejszy był Ale opariusz. jest, <głos> jest No tak, no widocznie opuchlizna jakaś tego, nurta, jak ktoś lubi. Rozmawialiśmy o wielkości Ga nie Galimana, tylko Mortariona i stwierdziliśmy, że jest w wielkości takiej. Możemy... <głos> no możemy... Duży. Wielkości takiej. Możemy zacząć tego, że... No to... A wiesz co, dla mnie on jest jeszcze taki, wydaje mi się, zbyt masywny. Te, te wszystkie fajne arty, którego przedstawiają stare, zwłaszcza ten taki art, że trzyma kosę wzniesioną nad, nad, nad głową, i ma takie pierzaste skrzydła. Teraz mu przerobili na te takie... Muszę. No, muszę. muszę czy tam ćmie. No, to mi akurat nie przeszkadza. Natomiast yy, fajna była ta konwersja, o której yy, szwagier wspomniał wcześniej. Yy, właśnie gościu go przerobił na tą, na tą postawę, że oburącz trzyma nad głową yy, ciszę, swoją kosę. Fajnie to wygląda. Wydaje mi się za taki... Nie wiem, gruby spuchnięty, bo w każdych kartach był taki skostniały, bardziej jak śmierć wyglądał. Zony, taki no. wysuszony. No. Zresztą we Flafie też jest napisane, że N Nurgiel cię może obdarować na dwa sposoby, albo puchniesz, albo właśnie <coughs> jesteś taki wysuszony, tak? woda z ciebie odeszła. Eee, wracając no teraz w książce Demskiego na The Black Legion jest mm -hmm. jeden dead, dead deszcz gwardzista. Mm -hmm który przechodzi na stronę Black Legionu, nazywa się Iliaster i jest właśnie w przeciwieństwie do swoich kolegów, których zradził. Mm -hmm. Oni byli właśnie, wiesz, tu brzuch wystaje, mm -hmm. tu jakieś no. flaki wylewają, a on był taki chudy mm -hmm. i zapadnie do policzki. Mm -hmm. No to właśnie Mortariona bardziej tak widziałem, natomiast tu mi się wydaje po prostu taki taki masywny jest. Nie, nie powiem, że jest gruby, bo nie, nie ma żadnych do, tam do to jest taki po prostu, no. no gruby, gruby, grube, tak? Nie tak, tak, ten... tak, tak, tak, tak, tak. Grubsze niż cała reszta. Wiesz co, ta, ten 30 model tam też nie jest jakiś tam super wysuszony, ale jakoś tak bardziej, bardziej taki szczupły, mi się wydaje. Nie wiem, może złudzeń tak, taki. No. Proporcjonalnie <śmiech> No dobra, to natomiast. To, to coś jeszcze y... o tym garcie karcie? W w... Wiesz co, mam wrażenie, że dużo. Dużo tym modelom też DevGardowym zabiera ich to takie wesołe malowanie to takie czyściutkie malowanie Games Workshopowe. I myślę, że jak zaczną się pojawiać w większej ilości pomalowane przez ludzi modele tak powiedzmy bardziej w stylu blancha wiecie, wiecie, brązy albo, one, albo tak jak ty chcesz na 30 no, brązy, takie wiesz dużo weatheringu, jakiś tam może nie wiem, weathering powders jakieś mm -hmm. poużywane takie Gąki. rzeczy to zacznie to bardziej grimdarkowo wyglądać tak, tak ewidentnie prywatnie. na razie jest to za, za kolorowe, nie? znaczy bardzo mi się, zresztą tutaj zgadzam się z Michałem, że nie podoba mi się dobór tego fioletu do tego, no niby na to nie jest dobre do Na kole kolorów się niby zgadza wszystko, tak? Ale jakoś tak nie wiem. No, fiolety, fiolety tak. To są slaszowe rzeczy. Macki i fiolety. Dla mnie to są takie charakterystyczne dla slanysza rzeczy, a nie, nie, nie, nie dla... Niby tak, ale wiesz dlaczego dla ciebie to jest dziwne? Bo przyzwyczajone jest do czegoś innego, nie? Mm -hmm. Sądzę, że dla ludzi, którzy nowi wchodzą w hobby dla nich to będzie okej, okay, fajnie fajnie dobrane kolorystycznie. Dla ciebie od razu slanesz, nie? To nie jest nurga, to jest slanesz, bez jest fioletowy róż, wiesz, purpura i tak dalej. O ile dalej. będzie? O ile slanesz będzie, no ale to jest, to jest inna sprawa już zupełnie. Mi się bardzo podobało takie malowanie, które zobaczyłem na jakimś filmiku gdzie kolej zaczyna od szarego podkładu i tylko łoszami maluje nurgla. I różnymi łoszami to robi, i alkoholem trochę zmywa niektóre rzeczy, i później robi właśnie te pigmenty, wrzuca na to. I z wygląda to rewelacyjnie. I koleś pokazał Speed Paint, który wygląda jak moje spędzenie całego dnia nad jednym modelem, nie? Ja <głos》> mówię, ja pierdykam. Gościu, ale na kolega... jeszcze nie, nie to, że brał jakieś malutki pędzele. Kolej już hmm. wali jakimiś, wiesz, jedynkami, dwójkami, nakłada te łosze, pigmenty i tak dalej, pałeczkami do uszu, w cudzysłowie, no, maluje model, nie? Rozumiesz to, po prostu siedzę i liczę swoje kompleksy, po prostu patrząc z takich filmik. <laughs> Ale ten, z tego co pamiętam, to Przemek swoich imperialfistów też malował w taki sposób, że psikał ich na biało. I żółty I jakimiś żółtymi znaczy washami, czy glazami. Tak, tak, tak, tak, tak, że napierdzielał to tymi łoszami, no, i ta, tak kolor otrzymywał ten, ten główny. A później już... Z normalnie pędzelkiem wjeżdżał te jakieś tam detale, inne kolory. Natomiast ten główny bazowy... jak robi... słuchasz, nie przemalowywał ich, bo on miał taki pomysł, żeby ich wszystkich psiknąć i przemalować. Na co? Ach, nie mam pojęcia na co, ale już nawet jego... Może jak wypuścili po prostu ten spray Everland Sunset, to miał taki... Nie, pomysł. nie, na coś innego chciał przemalować. Aha, na inną armię. Bo, ktoś, bo stwierdził, że ktoś już takich pomalował i on takich nie chce mieć. Aha. Chleokopnie go w dupę. Niech on, niech Fajnie ma się, niech to niech Nie mamy Jeszcze tego Landraidera ma oldschoolowego takiego... No, robiście tam zrobionym. No. no dobrze, to tyle chyba wyczerpaliśmy temat Deszcz Gwardii. No, jako, taki... że nie mamy tematu odcinka jako takiego, hmm. to omówimy sobie trzy tematy troszkę mniejsze niż jakiś wielki jeden przekrojowy. Wracamy do Was za chwilkę. Dobrze, jedną rzeczą, którą chcieliśmy omówić to jest... Coś, co poruszył właśnie wujek Atom w swoim filmiku, ale ruszyło troszeczkę moją wyobraźnią po prezentacji nowego iPhona X, czy iPhona 10, nie wiem, jak to w końcu się na niego mówi, w którym to... Ja zawsze masz poziomo, to jest X, jak go przekręcisz pionowo, to jest iPhone Y. Tak, też. Ale zaprezentowano argumenty, jak przyznać argumenty, zmontowaną rzeczywistość, zespojoną rzeczywistość? Eee, wzbogaconą. No może, wzbogaconą rzeczywistość, czyli... Pokazali grę Freeblade, której akcja toczyła się na boisku do koszykówki, gdzieś tam po prostu ktoś sobie siedział na boisku do koszykówki, odpalił grę Freeblade i tam jego Imperial Knight walczył z Hell i Freeblade faktycznie wygląda, czy Freeblade Imperial Knight faktycznie wygląda jakby powiedzmy był w skali, no może nie do końca, ale mniej więcej powiedzmy był olbrzymi tam w, przez telefon patrząc, wyglądał na olbrzymi. Jak znajdę i będę mógł jakoś to wykombinować, to postaram się tutaj w tym momencie wrzucić filmik, żebyście zobaczyli o co mi dokładnie chodzi. Ale bardziej chodziło też jeszcze o prezentację gry, która ma wyjść na, razem z iPhone'em dziesiątką. Już tak yy, będę trzymał się tego. Yy, gry, która jest grą yy, bitewniakiem jakimś do pewnego stopnia. Coś takiego jak Titanfall pomieszany z Warhammerem, gdzie na patrząc się na pusty stół iPhone dobierał sobie do tego do, do, do tego teren i rzucał planszę I teraz żeby zajrzeć na drugi koniec planszy trzeba było po prostu patrząc się przez telefon na stół, e, można było podchodzić, odchodzić i, i przesuwać się po całym stole i oglądać tak jak, jakby ten stół tam istniał czyli taki model 3D, który e, do którego świata zaglądacie przez ekranik e, telefonu no i tutaj pytanie, które padło z ostatnim Trusmashera, czy to jest ryzyko dla bitewniaków i tak trochę się tam na tym rozwodził i w sumie też o tym myśleliśmy ze szwagrem to trochę o tym, że możliwe, że nie jest to zagrożenie dla bitewniaka jako, jako takiego, bo oczywiście biteniaki to nie jest tylko samogranie, i patrzenie się na stół i budowanie scenografii. Jest to też po prostu cały etap rozkładania, konwertowania, malowania, budowania i aspekt społeczny tej gry. Natomiast jest to na pewno... No jakaś... zobaczymy jak długo będzie konwertowania i składania. No, konwertować zawsze będziesz mógł. Ale sorry, zawsze jeżeli GW tworzy jakąś niszę, to jakieś third party wypełnia to niszę. Jeżeli oni nie Dokładnie. będą dawali do konwertowania, to zaraz będą inni, którzy będą. Dobrać. Dokładnie. Ale... Zostaną upolowani i będą musieli zamknąć działalność i w tym momencie nowi osoby. Chyba, no. chyba, że zrobią to sprytnie, chyba że zrobią to sprytnie, ale nie mamy rozmawiać o tym. Tak obicje. samo, sorry, że jeszcze się wetnę, ale to samo było z Newsami i przeciekami. Jak GW miał bardzo zamkniętą politykę, Dokładnie. to wszędzie na każdym kroku gdzieś wszedłeś, to tu mamy przecieki, że będą no takie modele, a tu mamy zdjęcie lewej nogi modelu, nie? To zniknęło. Zupełnie. Bo, to, bo tą niszę GW zapełnił, tak? Także mm. jak jest, jest popyt, to będzie i podaż. A, a... od GW, albo nie od. A sądzę, że właśnie takie wbudowana rzeczywistość, którą teraz sobie tutaj prezentuje, prezentuje iPhone, jeśli nawet miałaby wejść do, do, do, do świata naszych bitewniaków, no i mamy już Tabletop Simulator i jakoś ludzie nie odchodzą od bitewniaków do Tabletop tak, Simulatora. Tabletop Simulator musisz sobie zainstalować, musisz ściągnąć dodatek dla danej gry i tak dalej, tak dalej. To jest dla ludzi, którzy już potrafią klitać powiedzmy, a to na tym telefonie będzie casualowe, tak? Że dwóch Dokładnie. typów się schodzi, to co, gramy w to, gramy w to, dobra. <coughs> Patrzą na stół, na sole się pojawiają, tereny, modele, Ja uważam, że to jest spoko, nawet jeżeli miał Na przerwie w pracy można sobie Do... Jeżeli jeszcze będzie możliwość zapisania stanu gry, no to już w ogóle. No, uważam, że jeżeli będzie tylko możliwość taka, że GW zrobi faktycznie coś swojego na ten reality, A sądzę, że jak zobaczą potencjał i już pozwolili użyć licencji i Freeblade'a do tego, więc jest szansa na to, że są jakieś są w rozmowach i zaczęli technologię i wiedzą, z czym to się je i że można to zastosować, to kto wie... To lepiej jako pierwsi wjechać w ten rynek, niż potem nadganiać innym. Dokładnie. I jeżeli miałaby się pojawić jakaś gra, nawet Skirmish, nawet cokolwiek miałoby to nie być, związanego z Warhammerem 40 tysięcy, to sądzę, że to jest to dużo lepsze entry level, niż masz 15 modeli i wejście musisz je złożyć, pomalować. I zobaczcie, to jest jeszcze schodzenie, jeszcze level niżej, dla osoby, która ściągnie sobie apkę za... Nie jak wiem, mu się apka spodoba, to może o, ale to ja mogę mieć takie na półce. I I mogę faktycznie na nie patrzeć. Się, tak, no, I Mogę patrzeć offline. z mogę... telefonu. Dokładnie. A są ludzie, i znamy takich ludzi, którzy będą woleli mieć wszystkie, wszystkie możliwe gadżety. Ściągną taką apkę, odpalą na swoim iPadzie, na swoim, na swoim jakim, jakim, jakimkolwiek tam tablecie i przez online będą sobie grali ze znajmem. Albo tak jak ty mówisz, my się widujemy w pracy, odpalić sobie na chwilę i pochodzić no, z telefonem. Dwie dzury zagrać i idziemy do roboty. Dokładnie. I jest to spoko. Także jest to jakaś taka fajna opcja. Dajcie nam znać, co Wy o tym sądzicie, jak wy, jakie Wy macie odczucia. Jak na razie ja, ja nie widzę, żeby Tabletop Simulator wygryzał ludzi z hobby, wręcz przeciwnie. E, aczkolwiek widziałem parę baterii portów, które zadziały się na Tabletop Simulatorze. Było to mega nudne, bo, no bo to nie są jednak modele. tak? E, no i nie ma tam zupełnie oficjalnego wsparcia Warhammer'a 4000 ani Fantozy. Wszystko jest, wszystko jest fanowskie, aczkolwiek na bardzo wysokim poziomie. To tyle. To tyle na ten temat. Za chwilę wracamy z kolejnym mini tematem odcinkiem. Kolejną rzeczą, którą chcemy omówić, jest świeżo wydana przez Games Workshop aplikacja na urządzenia mobilne. Nazywa się ona Citadel Paint. Jest to aplikacja pomagająca nam w wykonywaniu naszego hobby 40 czy sigmarowego. Jednak przy jednym prostym założeniu, że będziemy używać tylko farbek od GameStop Shop'u, ewentualnie ekwiwalentów, ale to już we własnym zakresie musimy sobie pilnować, który kolor pasuje do którego. W każdym razie, odpalamy tę aplikację i co mamy na początek? Get Started. Get Started mówi nam w dosyć ogólnikowych terminach, jak maluje się modele. Spray, Base Coat, Shade, Layer, Dry Brush, Glaze. Edge Highlight, Texture i Technica, no, no. czyli omówienie różnych technik, różnych rodzajów farb. Przy każdym z nich jest wideo z Duncanem, znanym i lubianym, który pokazuje na żywym obiekcie, jak należy daną technikę wykonywać, albo używać danej farby. Dalej, następny dział aplikacji to jest Paint by Color, czyli jeżeli chcemy na przykład pomalować coś różowego, klikamy Pink. I czy chcemy Pale Pink, blady, blady różowy, zwykły różowy, magenta, mauve, nie wiem, jak się na polski tłumaczysz, czy ma to jakąś swoją Pewnie sprawę. tak. Czy internal organs, czyli organy wewnętrzne. No, zobaczmy jak organy wewnętrzne. Zalecają base coat, czyli yy, bazowy kolor Screamer Pink. Potem, żeby to złoszować, drugi Violet. Pierwszy Edge Highlight Pink Horror i drugi Edge Highlight Kislev flash. I tu już mam pierwszy problem z tą aplikacją. Ja będę taka... Negative Nancy będę, będę na tym no, już. Ja Mam problem taki, że właśnie... Zobacz, oglądasz internal organs, czyli organy wewnętrzne... A, przykład pomalowania masz na czym? Na ale, ale wszystkie, wszystkie. W są... wszystko, co jest. Ja każdy schemat kolorystyczny jest pokazany na przykładzie plecaka marynarki. Ja wiem, ale czy nie ale powinien być zrobione na tym, co akurat malujesz? No, można. Jeśli chodzi było. o zbroję, powinno być zrobione na tym kolorze. Ale no, okay. Coś nawet się nazywa. Wiem o co ci chodzi, nie? ale mi na przykład, jako że pomalowałem tych już plecaków hmm. kilkadziesiąt, hmm. ponad sto, pewnie, hmm. to widzę, gdzie, jak, czego użyć. tak? Że na przykład ten highlight. Ma być tutaj grubszy, i tutaj ma być cieńszy. Nie? Ok. No dobra. No. Także mi osobiście to nie no. przeszkadza i przynajmniej jest jakaś spójność między tymi różnymi kolorami. Bo jeżeli wejdziemy sobie z powrotem na przykład Blue i weźmiemy <coughs> Ultramarines Armor, to też jest na przykładzie tego plecaczka pokazane gdzie i jaki kolor ma być, że na przykład Fenrisian Grey tylko na górnych highlightach, tych najbardziej wystających, a głębiej jest Kalkar Blue. Także tak, możemy, możemy sobie po kolorach, a możemy też paint by miniature. I mamy tutaj zestaw miniatur na dzień dzisiejszy dostępny. Podejrzewam, że to będzie rozszerzane. Nie wiem, czy na modelu darmowym, czy to będzie płatne. W ogóle jestem zaskoczony, że jak na produkt wypuszczony przez Games Workshop, ta apka jest darmowa. Jest całkowicie darmowa. Nic nie płacimy za jej pobranie. No i dobrze, wchodzimy sobie w Trudse Miniature I bierzemy na przykład Light Warrior. To jest z Dark Eldaru, z tego co pamiętam. No i co? Mamy poszczególne elementy, jak są jego włosy, twarz, zbroja, broń coś dziwnego, wiszącego w kroku. <grych> Wszelkie takie rzeczy możemy sobie wybrać i jak wybierzemy, to mamy kolor po kolorze, jaki bazowy, jaki wash, jaki pierwszy highlight, jaki drugi highlight mamy w tym przypadku użyć. Dokładnie, to jest akurat fajne. E, w natomiast... Dla mnie, ja tylko i wyłącznie tych technik używam, sugerowanych mm. przez GW, które do tej pory były tylko w Paint Splatter dostępne, ewentualnie w tych ich mm. paint guide'ach. Po prostu podoba mi się taki efekt, jest lekko komiksowy z tymi lightami Do tego ręka mi się przyzwyczaiła, więc tego używam, więc apka jest, no, dla mnie. E, powiem Ci tak, że sposób, w jaki maluje, czy, sugeruje malowanie Games shop, jest sposobem malowania może mniej realistycznym i wyszukanym w porównaniu do tego, co możemy znaleźć na internecie. Natomiast ich malowanie zajebiście wygląda na stole, bo jest bardzo kontrastowe. E te edge highlight'y, które w rzeczywistości nie istnieją i człowiek mi powie, że edge highlight'y istnieją w rzeczywistości, nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak edge highlight, chyba że ostre światło napada na, na obiekt. Na, niestety niestety, na stole wyglądają rewelacyjnie, bo widać, co to jest za model i samym edge highlight'em... można tym mieć... to dosyć szybkie. Tak. Jednak. Szybszy, jest Wymaga tylko brush. Szybszy jest tylko tylko ale... brush, który jednak wizualnie no, wygląda gorzej. A tutaj tak? też właśnie, chyba nie wspomniałeś o tym, że przy każdym, przy każdym kolorze jest pokazane, jak zrobić to layerem i właśnie. I masz właśnie. Tak, tutaj... jest też opcja, że można też, przepraszam Wie... bardzo, pominąłem to, możemy używać techniki layeringowej z highlightami, ale możemy też użyć dry, dry brush, Jak się przesunie w prawo. Więc w niektórych momentach zobaczycie, że na przykład drybrush jest lepiej użyć. Na przykład teraz patrzę sobie na koper, czyli mieć. I widzę, że na przykład edge high la czy Layerami zrobimy to takse, a natomiast driver wygląda dla mnie lepiej. Teraz kwestia, hmm, której techniki chcę użyć. I ten przykład jest pokazany. I tu jest właśnie ten element, który, który mówi, że yy. pokazuje, że plecaczki to wszędzie użyte jest lepsze, bo mogę sobie porównać pro, do Protyp pro dla młodych malarzy to nie jest tak, że jak malujecie jedną techniką, to cały model ma być jedną techniką Oczywiście, zrobiony. Że. Może na przykład słuchajcie, ja teraz tak dreadnota maluję. I tego drewnota zacząłem, no oczywiście psiknąłem go niebieskim podkładem, bo to będzie ultramarine, ale w następnej kolejności położyłem LED Belcher na wszystkie metalowe elementy. Kiedy wysech, położyłem null Oil na wszystkie metalowe elementy i kiedy null Oil wysechł, wszystkie metalowe elementy przejechałem drybrushem Rune Steel. Żeby się nie pierniczyć, bo naprawdę strasznie dużo by było tam tych highlightów. Niektóre te, które najbardziej widać, to rzeczywiście jeszcze tam potem wróciłem małym pędzelkiem i zrobiłem po krawędzi, ale większość jest highlightowana jest drybrushem i metaliki, generalnie metaliki lubią drybrush. Tak, przeważnie to dobrze wychodzi. Podstawki sobie róbcie. Ja robię głównie Właśnie, drag Przechodząc raszem, do podstawki. Kolejnej, kolejnej rubryki jakby w tej aplikacji. Mamy Choose Terrain Paint Bases, czyli malowanie podstawek. I załóżmy, że chcemy na przykład <coughs> marsjańską ziemię. Arid Martian Soil. Wyschnięta marsjańska ziemia. Jakiej farby mamy użyć? Mamy użyć farbki teksturowej Martian Iron Earth, czyli żelazista ziemia czerwona. I na koniec z kolorem Kindle Flame. I to wszystko. I to jest ogólnie rzecz, którą hmm. widzicie, jaki osiągniecie efekt mniej więcej lub do czego dążyć. Bardzo fajną kolejną rzeczą, która... Miałem być negatywny tutaj, ale... <laughs> bardzo fajną rzeczą jest to, że od razu tutaj, w tym tutorialu, w tym poradniku mogę sobie dodać, czy mam tą farbkę, czy muszę ją kupić. Hmm. I mogę dodać ją do wishlisty, która dodaje mi się do... Zobaczcie, bo teraz przejdziemy do ostatniego działu tej aplikacji, czyli inventory i tak. wishlist. Tutaj sobie zaznaczamy, jest lista wszystkich farbek, dostępnych z Citadela i tak, jeżeli zaznaczamy sobie tą buteleczkę z ptaszkiem, to znaczy, że mamy tą farbę, jeżeli buteleczkę z gwiazdką, że chcemy tą farbę. I wtedy będąc w sklepie na przykład, gdzie są dostępne te farby, nie musimy sobie przypominać albo wchodzić na Drive Google, czy gdzie tam sobie zanotowaliśmy, tylko od razu apka, aha, to chciałem kupić, bo na przykład sobie zaznaczyłem, że już mi się kończy, więc mam to z gwiazdką na wish liście, no to sobie od razu kupię, tak? Mhm. I oczywiście tutaj ponownie wspominam o tym, że mamy tylko i wyłącznie farby Citadel. Mogę trochę ponarzekać? Proszę Cię bardzo. Jedziesz. Nie można zaznaczyć, że na przykład mam dwie takie. To raz, ale to jest rzadko kiedy komu potrzebne, chyba że dużo naprawdę malujecie i lubicie mieć zapas. Bardzo dużym minusem tutaj jest to, że nie mamy możliwości wysłania tego gdzieś w chmurę, zapisania tego stanu tych, tych farbek. W przypadku zgubienia, zresetowania telefonu, przez przypadkowego odinstalowania apki, tracimy wszystkie informacje, które, które wprowadziliśmy do aplikacji. E, czy chcemy użyć na, na innym telefonie, czy komuś po prostu chcemy, nie wiem, cokolwiek. Tracimy tę informację. Są alternatywne apki do tego i tak jak mówiłem w swojej recenzji, którą wrzuciłem na kanał, jest aplikacja PainTrack, która naprawdę robi tą robotę świetnie i dodatkowo używa, można używać jeszcze innych producentów. Natomiast to jest na pewno apka, która dla początkujących, zupełnie początkujących ludzi będzie dobrym uzupełnieniem tego, co robią w swoim warsztacie. Przede wszystkim z powodu tych tutoriali i poradników wszystkich możliwych i rozłożenia to, kolorów. To jest bardzo fajne. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj chcieli pokazać w tej aplikacji, czyli że możemy zrobić sobie zdjęcie danego modelu, kliknąć na niego i niby ma się pokazać nam farbka, która do temu kolorowi odpowiada. Niestety w rzeczywistości nie udało mi się ani razu trafić w farbkę, którą fotografowałem, do tego stopnia, że nawet strzelałem fotkę farbce na palecie, żeby sprawdzić jaki ona ma kolor i też się nie udało, po prostu absolutnie to nie udało. Ale idzie. musisz w swoim pokoju wyłączyć to czerwone, czerwone burdelowe światełko, to wtedy by nie, nie będzie... Nie mam przekonany. burdelowego światełka w swoim pokoju. Mam są te, ta, w takim razie zabrałeś roz... mnie do nie swojego pokoju. <laughs> przestań rozpuszczać krętki świecowe na żarówce. <laughs> w każdym razie, no, ta aplikacja ma ogromny potencjał moim zdaniem. E, prawdopodobnie nie w darmowym formacie, na pewno będzie trzeba za, za, za coś takiego zapłacić, no bo niestety e, Games Workshop. Nie, bo po prostu powierzchnia serwerowa. No 500 która plus Powierzchnia serwerowa, która miałaby trzymać swoje zapiski, no jednak trochę kosztuje, tak? Więc to nie jest coś za darmo, co się robi. Natomiast uważam, że jeżeli to będzie za jakiegoś tam dolara czy 2 dolary, to jest, ma duże szanse powodzenia. Nie wydaje mi się, żeby, żeby wypuścili więcej modeli do pomalowania. Wydaje mi się, że to jest taka jednorazowa akcja, ponieważ to właściwie pokryło chyba wszystkie kolory, które pewnie planowali. No nie wiem, no wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby jak wychodzi nowa armia, czyli na przykład teraz wychodzi, co tam mówi się, Adeptus Mechanicus. Pojawia się sekcja w apce, którą można dokupić, na przykład sobie za dolca 2-3. 5 tak, Painting Guides y wychodziły. Dokładnie. Francji, tylko, że one wychodziły tylko na iPadach jako tam e-booki specjalne mm -hmm. i wychodzi tutaj i macie po prostu tutorial, jak zrobić każdy kolor. I to było super. Osoba, która chce, ja sobie dokupuje, do, dostaje dodatkowy dział w tej aplikacji i można to wszystko połączyć w jednym. W, w jednym miejscu, tak? I to by było spoko. Ale zobaczymy, co z tym zrobią. Jak na razie, dla zupełnie początkujących super. Dla bardziej zaawansowanych polecam Paint I tyle. Tyle z mojej strony. Widzę, jak wrażenia? Zapki? Wiesz spoko. Najbardziej mi się to inventory podoba. i Już sobie pozaznaczałem, jakie mam farbki, jakie muszę dokupić. Właśnie sobie dodałem tą farbkę, którą mi podarowałeś, czyli Loren Forest. A... Na pewno super rzecz dla, dla początkujących hobbystów, jak, jak, jak Zygi powiedział, że chcemy, żeby nasz model wyglądał tak jak ten z White Dwarfa, a przynajmniej zbliżył się tak, do tego, bo no, jak wiemy, tam malarze z heavy metal nie do końca korzystają tylko i wyłącznie z farbek. Citadel. <laughs> czy pędzelków, czy narzędzi. Więc, wiecie, bo czasami się zdarza tak, że oglądamy jakiś tam, y, oglądamy jakiś tutorial, jak ktoś maluje. Ostatnio właśnie oglądałem, jak koleś malował Defgarda, tam, żeby, żeby mniej więcej mieć pojęcie o czym. No i wiadomo, ja korzystam głównie, podobnie jak szwagier z farbek Citadel, głównie z, z takiego powodu, że mamy najbliższy sklep, do jakiego modelarskiego uczęszczamy, mm -hmm. ma wyłącznie farbki Citadel. No i się przyzwyczajaliśmy do tego. Natomiast jak widzę, że tam pan malarz używa tak. Tutaj Vallejo, tutaj Citadel, tutaj jakiejś w ogóle firmy, która w Polsce chyba byś, nie wiem, na zamówienie musiał ściągać farby, czy coś takiego. Tu miesza jakiś tam kolor z jakimś kolorem, no to jest to, jest to trochę przytłaczające, zwłaszcza jak powiedzmy dopiero zaczynasz, nie Tu musisz mieszać taki kolor z takim kolorem, i wtedy taki efekt uzyskuje. A to masz jasno powiedziane, to jest ta farbka, ta farbka, ta farbka, ta farbka. Najpierw nakładasz tą farbkę, Później nakładasz tą farbkę, i później nakładasz trzecią farbkę. I mniej więcej taki efekt będzie jak na obrazku. Jak zrobisz to dobrze? No, bardzo, no, oczywiście, tak. No. Także, ok. Także fajne, fajne dla, dla, dla początkujących malarzy. Jak tak. to mówi młodzież ogólnie, propsy dla GW? Tak. Ewentualnie, jeżeli na przykład zaczynamy nową armię i jeszcze się nie bawiliśmy w dane kolory, bo na przykład całe, całe życie malowaliśmy Blood and Jelly, mamy czarny, czerwony, obcykany. I nagle stwierdziliśmy, że a może sobie zrobię oddział Imperial Fistów, tak? I, i kurczę, nigdy nie ugry wiesz, nigdy nie próbowaliśmy walczyć z żółtym, nie? No, to jest jakiś to punkt wyjścia dla nas, w jakie farbki się zaopatrzeć i w jaki sposób zrobić daną rzecz. Poza połączeniem z chmurą jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem byłaby tu zarąbistą funkcjonalnością w tej apce. Na przykład można by zacząć oczywiście od Space Marinów, bo to już jest najłatwiejsze do zrobienia, czy tam orków. E, chodzi mi o tą y, kolorowankę, którą, na której się y, u, układa sobie y, schemat kolorów, tak? na przykład próbując nowy chapter. Tak? Próbujesz zrobić nowy mm -hmm. chapter i stwier stwierdzasz, że będą zieleń, zieleni, no więc wybierasz sobie z listy, jakim, jakim kolorem chcesz po, pomalować, pod, y, zrobić podkład. I później na przykład wybierasz sobie highlighty i ona ci w jakiś sposób robi te highlighty, na przykład zaznacza ci trimy, wszystkie i tak dalej. To było super, moim zdaniem. Mm -hmm. I wziąć na przykład Space Marina, wziąć Orka, wziąć jednego Kabalite, wziąć jakiegoś Eldarskiego, nie wiem, Dire Avengera czy coś w i tak dalej. Wiecie, żeby można było sobie prze przekombinować. Na pewno by była to dodatkowa funkcjonalność, która by elegancko się zgrywała, i wtedy można by sobie było stworzyć swój własny model. I pewnie klikając, żeby zrobić tak, żeby klikając na ten model, wybrać highlight, wybrać łoż, wybrać cień i żeby to nałożyło na, tą, na ten model, i wtedy załatwimy kilka rzeczy w jednym miejscu. Ten model, który chcemy, unikamy jakiegoś tam test modelu do pewnego stopnia, lub też ten test model już jest bardziej trafiony od razu, a nie, nie jest to strzał w ciemno. Moim zdaniem, by to było rozwaliłoby to system. To jest coś, czego Paintrack nie ma i pewnie nigdy nie będzie miał, bo to jest darmowa apka. Tam za parę groszy można ją kupić, ale żeby tylko wyłączyć reklamy. I tutaj na pewno Games Workshop i ten C Citadel Paint rozwaliłoby konkurencję na łopatki, By coś takiego wprowadzili, coś takiego zrobili. Także, moim zdaniem, tyle. To chyba wszystko w, w tym temacie, nie? Tak, na chwilę trzeci mini temat. Teraz trzeci mini temat: fluffowe rozkminki. Słuchajcie, w tym dziale wydarzy się coś niesłychanego. Ziggy będzie mówił o flafie i liczymy do trzech błędów i przejmuje to ktoś inny ok, w każdym razie jeden z Was, z naszych słuchaczy z zadał pytanie, czy moglibyśmy opowiedzieć coś o Legion of the Damned, czyli Legionie Potępionych który jest Legionem Space Marines taką jedną z wersji chapter'em bardziej no. Legionem. no ta, powiedzmy, że chapter'em no, bo tam układu nie ma jako takiego w każdym razie jest kilka teorii, czym są Legion of the Damned, kim są Legion of the Damned. Pierwsza z teorii bierze się stąd, że wszyscy Space Marines, którzy, którzy kiedykolwiek dostali w tyłek po prostu w różnych bitwach, w różnych, w różnych masakrach, na przykład na Istvan 3, tak, była ta wielka mm -hmm. masakra, troszeczkę zadziałali jak wspólna, wspólna myśl orków i po prostu tak nienawidzą swoich przeciwników, że ta, ta, ta ich nienawiść i ten wspólny, wspólny hejt i żądza e, zemsty się ucieleśniła w postaci Legionu Potępionych. Mhm. Druga teoria jest taka, że to po prostu nie sami Space Marines, a wszyscy ludzie w całym Imperium, te miliony, tryliony ludzi, którzy nienawidzą chaosu, nienawidzą różnych no, po prostu przeciwników Imperium, też ich ta wola walki, wola zemsty, wola zniszczenia przeciwników się u, u, ucieleśniła i stąd mamy właśnie Legion of the Dent. Ale najbardziej wiarygodną i najbardziej wielokrotnie potwierdzaną teorią jest to, że po prostu Legion of the Damned to jest zaginiony w Warpie chapter firehawksów, który kiedyś... Bardzo fajny schemat malowania mieli firehawks. Takie przejścia tonalne od czerwonego do żółtego, taki ogień mhm. na zbroi. Tak no tak. mam jeden obrazek, który tutaj wrzucę, żebyście zobaczyli o czym, o czym Szwagen mówi. Tak, w każdym razie ten chapter firehawksów ogólnie był wysłany... Był wysłany na misję, mniej więcej pod koniec 41. milenium, był wysłany na misję, żeby walczyć w jakimś tam podsektorze World z Eldarami. Niestety po wejściu do Warpa trafili na sztormy i tam, tam walczyli z demonami, tam walczyli no, ogólnie z chaosem i, i, i, i istotami z Warpa samego. Niestety walka im nie wyszła i dostali straszne wciry. Jednemu statkowi tylko udało się opuścić Warp, statek nazywał się Absolut. I na tym statku... Jak wódka. Tak jest. Kilkuset... kilkuset... Dołączył do niego Battle Barge Maximus. I <giby> <giby> szybka fregata starogarska. <giby> w każdym razie bez tej dygresji. Udało się mniej więcej 800 Legionistom uciec z Worpu, No i wtedy ostatni raz ich widziano. Ostatni raz o nich słyszano. Mieliśmy o nich jakiekolwiek wspomnienia. Mniej więcej 26, prawie 30 lat później, zaczęły wracać jakieś flashbacki, przebłyski o tym, że nie wiem, Space Marini znajdowali różne obozowiska różne planety, na które mieli polecieć, wyniszczyć np. jakiegoś wroga Imperium. Kiedy tam dolatywali, to znajdywali po prostu totalną rzeź, totalną masakrę. Nie, nie mogli znaleźć żadnego potwierdzenia, kto to mógłby zrobić. Po prostu tak jakby ten przeciwnik, ich adwersarz, tych ich wrogów po prostu pojawił się, pozabijał wszystkich i zniknął. I tak mniej więcej kilka takich sytuacji miało miejsce jedna za drugą, no i to oczywiście zwróciło uwagę nikogo innego jak inkwizycji, która zaczęła się interesować całym przypadkiem. No i zaczęli zbierać, zaczęli zbierać informacje. W pewnym momencie, przy którejś misji wojska Imperium znalazły statek, który w momencie, kiedy oni się, jak to się mówi, przetłumaczyli się, translatowali się z Warpu, okazało się, że na wprost w nich leci inny statek, jakiś wrak, który przemieszczał się pewnie przez, przez kosmos w, w, w, przez wiele setek lat. I na pokładzie tego statku znaleźli dwie trumny, na w których to sprzęt y tych, tych, tych braci, tych marinesów, odpowiadał insygnium, czy tam numerom seryjnym y sprzętu, który był używany przez Firehawków, więc y tutaj było takie kolejne potwierdzenie, że hmm, to jest coś dziwnego, że nagle oni się tutaj pojawili i, i, i po prostu są, tak? No i jak się później okazało, na tym statku znaleźli też jakieś taśmy z różnymi zapiskami, czarne skrzynki czy jakieś inne dziwne rzeczy, z których udało się odczytać, że w sumie z Firehawków po tych całych bataliach na tym statku Absolut potwierdzenie było informacji, że około 200 braci przeżyło. Niestety popadli oni w jakąś chorobę, która wyniszczała ich organizmy, wyniszczała ich mózgi i po prostu oszaleli. Na szczęście udało im się na tyle opamiętać, że w pewnym momencie stwierdzili, że skoro są nadal lojalni imperatorowi, nie mogą zginąć na darmo, nie mogą po prostu tak sobie umrzeć i po prostu nie wykorzystać swoich możliwości. Zdecydowali się, że po prostu się zorganizują i będą walczyli po prostu dla imperatora, ale no ni niestety nie mogąc się skontaktować z imperium, po prostu robili co mogli, po prostu wykorzystując swoje umiejętności. Mieli też taką sytuację, że ta, ta, ta, ta choroba, która, która wyniszczała ich, ich, ich, ona powodowała, że w trakcie walki, kiedy adrenalina pewnie im skakała i nie wiem ciśnienie tętno im skakało, ona prowadziła ich do jeszcze większego wyniszczenia. Więc była taka szansa, że taki Space Marine biorący udział w walce, po prostu on tak pompował w siebie tą krew i, tą, i te toksyny rozprowadzał po swoim organizmie, co, które z jednej strony powodowały nagle zwiększenie jego wydajności w walce, ale zaraz po upadnięciu tych wszystkich emocji adrenaliny mogła spowodować, że po prostu taki Spaceman po prostu zginie i, i umrze, po prostu nie będzie go już więcej. Więc zawsze wpadali w taki tryb walki jak tacy, tacy berserkerzy, którzy po prostu jak zobaczyli wroga, to jedyna rzecz, którą byli, to po prostu dążyli do tego, żeby go wyniszczyć. No i jak walczyli? Ogólnie, znaczy jak walczyli, jak walczą... Legioniści. Legioniści nie mają jako takiej hierarchii w swoich, w swoich szeregach. Wszyscy są równi sobie, ponieważ uznali, że przed śmiercią i tak wszyscy są tacy sami. Ale jest model sierżanta. Tak, jest model sierżanta ze Starego Flafu, e, który nie jest powiedziany, że jest prowadzącym, po prostu jest to model sierżanta. Ma tak? inną e, broń. Ma. No, to właśnie tylko po tym można rozpoznać, że jest sierżantem e, i o sierżancie zaraz, zresztą. E, Ogólnie wszyscy są równi, nie ma, nie ma chapter masterów, aczkolwiek są gdzieś tam przebłyski informacji, że jednak widziano jakiś model w zbroi Terminatora, który mógłby być jakimś tam chapter masterem, czy, czy jakimś kapitanem, ale nie jest to nic potwierdzone. Ogólnie yy, legioniści nie używają żadnego sprzętu. To są po prostu sami pie, piechurzy, którzy jak już się pojawią na polu bitwy, to po prostu y, wybierają największy cel, najbardziej y, największe zagrożenie dla obecnych jednostek, dla obecnej sytuacji i po prostu miażdżą go swoją siłą ognia i swoją wytrzymałością. Y, są historie, gdzie y, y, na przykład, nie wiem, wytrzymali strzał z jakiegoś działa y, międzyplanetarnego, gdzie, które, które tam trafiło w nich akurat. Czy coś... W Gataring trójce się przewinęli, już nie pamiętam, ale w jakimś kluczowym momencie się pojawili tam. Jak zwykle się pojawiają w kluczowych hmm. momentach. tak. No I oni są po prostu w stanie wytrzymać większy ostrzał niż na przykład... Y, Terminatorzy, czy, czy jakieś inne jednostki, no które. Bo mają lepszego imbula. Tak, bo mają lepszego imbula, o zasadach, tu za chwilę. I ogólnie są sami legioniści. Możemy kupić samych piechurów, tak? To są sami, sami bracia taktyczni, którzy po prostu mają inne uzbrojenia, troszeczkę inne statystyki, i tak dalej. Trochę takim jednym z potwierdzeń, że to jednak są Firehawks. Firehawks jest sytuacja, w której podczas jednej z bitw nagle to było jakieś tam oblężenie na jakąś placówkę Imperium, jakąś, jakąś stację badawczą, gdzie orki po prostu stwierdziły, że urządzą sobie niezłą bitkę. Była to dosyć ważna stacja badawcza najwidoczniej. Pojawili się legioniści, wycięli w pień orki i zanim zniknęli, zanim zniknęli na polu bitwy, wbili w... w wbili w ziemię sztandar firehawksów, na którym widniał napis, że tak trochę zbezczeszcze łacinę, indedicato imperatum ultra articulo mortis, który w, w, oznacza w tłumaczeniu, że nawet po śmierci jesteśmy wier, wierni imperatorowi. I to już, też tak powiem, przypieczętowało ich pochodzenie jako... jako jak to się mówi? No, lojaliści. Jako lojaliści, jako pochodzenie, że są od, od firehawksów. Planeta, którą, z której pochodzą, to jest planeta Zorus. Niestety, ta planeta została zniszczona. To jest też planeta, z której pochodzą Firehawks, no więc, jest to uznawane jako planeta Legionistów. Na chwilę obecną przemieszczają się na statku fortecy Raptorus Rex który po prostu czasami pojawia się w warpie, przylatuje obok jednostek imperialnych. Oczywiście nikt ich nie rusza, nikt, nikt do nich nie zagaduje. Po prostu pojawiają się, spadają na ziemię, robią co swoje, odlatują. Um, no i nie mamy też potwierdzenia, czy oni faktycznie po, po wykonaniu swojego zadania giną, czy po, prostu, e, czy po prostu wracają na statek, są... Na, z, swoją, planetę. na swoją planetę. Na swój craft world. Ja <laughs> mam um... tam drinki z palemką, jakich baseny. Tak, no, czy out no. i jadą się wyżyć tak tylko. Tak. No i tak jak wspomniał już Wińcu, jedną ze znanych postaci jest postać sierżanta Centuriusa, który jest starym modelem chyba z czasów rogue tradera. I on jest znany z tego, że on ma w ręku czachę, która ma w sobie kilka tych takich wbitych, jak się to nazywa, studs po angielsku, które, nitów, tak, które oznaczają lata służby. lata służby. I on ma trzy, ta czacha ma trzy niby takie nity wbite który może znaczyć, że to jest na przykład jakiś chapter master czy kapitan, podejrzewa się, że to jest jego przełożony, który po prostu zginął przełożony. Jego... <śmiech> jego dowódca, który zginął i któremu część oddaje nosząc tą czachę, ale ta czacha nazywana animus malorum nie jest tak czachą taką samą w sobie. Ona potrafi z wybranego przeciwnika przez... przez sierżanta wybranego przeciwnika wyssać z niego całe siły życiowe, że tak powiem, wysuszyć... Umiała w starych rólcach, tak? Umiała w starych rólcach, tak. Potrafi wysuszyć takiego, takiego przeciwnika, wyssać z niego wszystkie siły, witalne i ożywia kolejnego e, legionistę po prostu. Czyli taka trochę nekromancja tutaj e, mm. nam zakrawa, więc to na pewno nie jest, nie jest koszerne według zasad. Wiesz co? Mają na sobie tyle czaszek, żebym się nie domyślił, że może być coś z jest <śmiech> Tak jest. Aha, no właśnie. Czaszki czy... i Warhammer Co ty bierzesz? Ale stary, tu jest Zapomniałem, więcej, więcej. zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, że właśnie Firehawksi, tak jak Szwager wspomniał, są żółto-czerwoni, mają bardzo fajne styl malowania. Natomiast w momencie, kiedy legioniści stwierdzili, że będą walczyć dla Imperatora i po prostu będą zabijać, aż nie zginą, stwierdzili, że porzucą wszelkie oznaczenia, wszelkie nie wiem, rangi i tak dalej, pomalują całą swoją zbroję na czarno i zamalują wszystkie oznaczenia swojego chapteru i będą się uozdabiać w czaszki szkielety i różne inne rzeczy, które mogą przypominać śmierć. No i to by było, jeśli chodzi o Flaw. Teraz zerknijmy sobie szybko na modele, jakie mamy dostępne u legionistów, ale to już oddam głos szwagrowi. Znaczy, z modelami yy, może zaznaczmy, że w obecnych regułach ósmej edycji yy, potępieni legioniści występują jako jeden unit. Może być tylko i wyłącznie jeden unit, który się nazywa Demd Legioners. Występuje w indeksa, yy, przepraszam, indeks Imperium 1, to są cały czas obowiązujące zasady, dopóki nie dostaną kodeksu, albo nie zostaną podpięci na przykład pod jakiś Imperial Agents albo coś takiego. <coughs> w każdym razie, to jest Elita. Oddział składa się z jednego sierżanta i czterech Legionistów i może zawierać do pięciu dodatkowych Legionistów, czyli dosyć podobnie jak w Tactical Marinesach. Mhm. Jeśli spojrzymy na statystyki, wyglądają identycznie, prawie identycznie ruszają się o cal mniej, bo o 5 cali mhm. Weapon Skill 3+, Ballistic 3+, wszystko siła, wundy tak samo ataki mają dwa zamiast jednego, jak u taktykali a sierczna ma trzy ataki liderka 10, safe 3+, armorowy ale, oprócz tego, że mają safe armorowy 3+, mają też invula 3+, mają zasadę Deep Strike, czyli 9 cali od przeciwnika mogą się przed basic. fazą ruchu pojawić Oczywiście dojszano ofir czyli marinesowa zasada i flaming projectiles, czyli ignorują cover przeciwnika, jeżeli strzelają przeciwnika w coverze. Czyli na obecnych zasadach nie, dost nie dostają e, przeciwnicy pozytywnego modyfikatora do swojego Nie Dostało tego plus 1. Jeśli chodzi o uzbrojenie, e, mają boltery, boltery wszyscy widzą jaki jest, tak? <grym> Rapid Fire 1. E, I tak jeden z e, tych legionistów w oddziale może wymienić bolter na broń specjalną i tu mamy do wyboru Flamer, Meltagun albo Plasmagun. I jeden Legionista może zamienić bolter na broń ciężką, czyli Heavy Flamer albo Multimelta. Nie ma na przykład Heavy Boltera mm. albo Laskanona. Sierżant natomiast może zamienić swój bolter na Chainsword, Power Fist, Power Axe, Power Sword albo Power Mole, A drugą broń, czyli Bolt Pistol może wymienić na Plasma Pistol albo Storm Bolter. Co ciekawe, no, nie ma takiego obostrzenia jak przy taktykalach, że musi być 10, żeby był e i heavy. Przy mm. pięciu chłopakach możemy mieć i e specialy heavy. Tu to już heavy. od pięciu możemy tak mieć. Tu już od pięciu, jak mamy pięciu, to już tak, sobie tak, tak. Dokładnie. Mm. Natomiast, na no, mówię, no poza tym, czy jest jakiś taki mega skok jakościowy w stosunku do Marinesów? No Marines zwykły kosztuje tam, nie wiem, 17 punktów, mm. a tutaj patrzyliśmy, że kosztował... 25. 25, 25 chyba. Ile mm. tak? no, kosztuje Terminator teraz? O Jezu, musiałbym sprawdzić. No, podejrzewam, że niewiele więcej. No, może tak być. No a tutaj... No mówię, no, Armor 3, no Invul 3, to no, może No Invul robi robotę, Rzeczy, które, rzeczy które nam zdejmą Armora, a w jakimś tam AP, no to po prostu Invulem się będziemy. Ja sądzę, że ich koszt pojawia się tutaj w momencie ich zastosowania, bo tak jak mówiłeś, Heavy Melta, Melta, zrzucamy Jeżeli nim strajkujemy gdzieś na tyły. Tak, i. Tak, chłopaków z Melto i Multimelto, na przykład dwa oddziały po pięciu, tak, i mm. w ogóle jest Melta i Multimelta, i zrzucimy to gdzieś na tyły wroga, w jego wiesz, Snowflake Tank, czy co? Dokładnie. Pierwsza tura nie żyje, tak? Dokładnie. I punktów w sumie niedużo, bo to jest 8 power leveli za 5 z uzbrojeniem, pod, nie wiem, ile, ile wyjdzie punktów, z 80-100 punktów? punktów, punktów? To że 25 razy 5 to jest 100 125 bronie, no dokładnie. 125 plus jakieś broń, no powiedzmy 150-160 punktów, tak? jakich tak dopakujemy po prostu jakimiś tam meltami, multimeltami. No dobrze, no ale jeśli chodzi o modele, mimo tego, że to jest tylko jeden unit, to jak wyszukacie sobie Legion of the Dent na stronie GW, to mamy kilka różnych opcji. Pierwsza opcja to jest zestaw o nazwie Dent Legioners 1. Kosztuje on 100 zł. w środku są cztery modele fincastowe. Fincastowe, teraz już fincastowe, tak. I to są chłopaki z bolterami. Mm -hmm. Dwóch ma hełmy Mark 6, dwóch ma hełmy Mark 7, no są bogato zdobieni... Kośćmi, czaszkami, małymi czaszkami, e, motywami ognia, bo to jest jeszcze tam, e, jak widzicie, arty z Legion, e, Legionem Potępionych, to oni mają taki e, ogień, ogień e, psychiczny, ogień z warpu, powiedzmy, mm -hmm. cały czas oczami. To no, jak Ghost Rider, tylko wersja. Tak. I nie tylko głowę, tylko cali. No, no, no. Dokładnie, więc tak, czterech z Bolterem, 100 zł. Następna opcja za 50 zł to jest przeklęty Legionista, potępiony Legionista z Multimeltą. To jest jeden chłopak za 50 zł. Fajny model, bo to jest ta multimeta jest troszkę inna niż ta, którą mamy w Devastatorach. No, ale nadal jest to 50 zł. Kolejna opcja za 50 zł Legionista z Heavy Flamerem. ok Fajnie, że Heavy Flamer. Fajnie, że ma płonący kosz na plecach. Ale to Kuksobni. nadal... W właśnie. Tak. Nie szukam tego słowa. Nadal to jest jeden chłopak za 50 zł. Następna opcja. Dumb Legionnaires 2 to jest znowu czterech chłopaków z ballerami inny. innych niż w wersji numer 1 i to jest 100 zł potem sierżant, e, sierżant przeklęty e, no, potępiony legionista w sierżant z bolt pistolem i power weapon i w praktyce to jest bolt pistol i power sword które oczywiście przy odrobinie konwersji jak to jest fajne, można mu wymienić na dowolną inną power weapon albo sword, tak jak to było napisane w zasadach e, i ostatnia opcja jaka jest dostępna nie, przepraszam, przedostatni. Demd mm. the Legioner Squad. I ten skład to jest pięciu. Y I to są jeszcze inne modele niż w tych mm -hmm. poprzednich jeden i dwa. Ma flamer zwykły. Y jest jeden chłopak z flamerem, trzech chłopaków z bolterami, z czego jeden fajnie ma bolter i taki combat blade duży. Mm -hmm. I jest sierżant, inny niż ten sierżant sprzedawany indywidualnie, y który ma plazma, pistol i power out. Też oczywiście możemy. I ostatnia opcja to jest za, zapomniałem wspomnieć, ten oddział 125 zł. 4 tak czterech sierżanki. 25 złotych za ludka. Tak. I ostatnia opcja za 575 zł The Legion of the Dand. I tutaj mamy 20. 20 chłopaków, z czego? Dwóch to są sierżanci, każdy inny. Jest chłopak z Flamerem, z Multimeltą. Z... Wszystkie opcje mamy chyba po prostu. No właśnie, patrzę, bo jest dwóch, dwó dwa razy Multimelta, nie widzę tu Heavy Flamera. A w opisie zobacz, bo powinieneś mieć w opisie. Wszystko jak też na nich. Tak, no możemy zobaczyć w opisie już tak. Które jest to skład, który ma wszystkie modele, powinien mieć wszystkie modele? Tak i niektóre się powtarzają. Tak, nie tak. ma ich na tyle unikalnych, żeby... No bo, bo te zwyklaki się będą powtarzać po prostu. Dobrze, mam, wymieniając, mamy... Yy... Aha, że Zesaw zawiera Legion of the Damned Squad, mm -hmm. Set of Damned Legionaries One, Damned Sergeant, two damned legioners with Multimelta and two sets of dem legioners 2. Czyli nie ma tego z Heavy Flamerem. Aha, no, ok, zestawie. no to bez sens. Też tak, ale nie bo z Multimeltą. Multimelty są dwie. A, bo są tam, dobra, okej, okay, dobra. Okay. No więc jest to dużo skład, wszystkie te modele są w fine kaście, niestety. Jakoś... Chyba, że Wam się uda dorwać jakiś stary metalowy gdzieś... Ja mam około 10 kolesi w metalu, znaczy... ale mi się powtarzają specjalne broni, więc nie będę mógł... Słuchajcie, sprawa jest taka. Jeżeli to nie jest Wasza pierwsza, a ja już zajmujecie się 40 a zwłaszcza Space Marinami, macie jakieś tam modele Space Marinów, macie jakieś czaszki, albo kupicie sobie te czaszki, które ostatnio GW wypuścił, Naprawdę przy niejakoś nie strasznie wielkim nakładzie pracy można sobie zwykłych marisów przekonwertować, żeby byli legionistami, tylko wystarczy ich odpowiednio pomóc. Powiem jakąś małą herezję, ale jak znajdziecie sobie Space Marinów chaosowych, Chozenów na przykład, i ich można też łatwo poprzerabiać na... Hmm, ale tam już te motywy są typowo chaosowe, jakieś wiesz, jęzory wystające... Ale to maski. możesz sobie pousuwać, moim zdaniem e... będzie łatwiej z Chozenów e... pousuwać, z Chozenów nie jest właśnie, właśnie tych języków. Z Chozenów nie będzie łatwo pousuwać. Ja konwertowałem Chozenów na Tozen nie było łatwo. Okej, okay, no ja widziałem konwersję Chozenów na... Na, na energionistów, gdzie właśnie malowali tylko im płomienie, itd. i było to całkiem spoko, no ale możecie je konwertować. Ja, na przykład, kiedyś, kiedyś, kiedyś miałem zwykłych e, Space Mario na fitowych pomalowanych na Legion of the Dent. Wyszło to całkiem spoko, chodzi tylko o zasady, że muszą mieć dużo pomieni, są być na czarno, w szczególności. motywy i czaszki. Jeżeli... Tak, jeżeli malujecie ich na przykład, macie podstawową armię, na przykład niebieską, żółtą, czerwoną, to na pewno będą się odznaczać. No gorzej, jak malujecie Black Templarów i na przykład chcecie ich rzucić, to będziecie musieli się napracować, żeby oni się odznaczali. Ogólnie modele są bardzo cool. No, ja Mają duży taki cool bo moim zdaniem. Z ale drogi jak cholera. Z drogi jak cholera, ale z... też ich nie musisz mieć całej armii, tak? Wystarczy, że będziesz miał 10 kolesi. A to I zapłacę jest... tyle, co za armię. No bez przesady, no zapłacisz to... ile? Za 2... Dwa... za 600 za Allegro, to ja bym 1000 punktów maridów miał. A za jakie 6 stów? No mówimy o 6 oddziałach po 5 kol... nie, no, kolesi. No, no. No, ja mówię o tym 575, to, tak? To, jest, to już jest bzdura, bo to, nie wiem... No... To jest za dużo nawet legionistów, tak? Ja uważam, że taki odział po 5, oddział 5, 10 zrobi, 2 oddział 5-10 sobie zrobić, czy dwa oddziały po 5 jest lepiej. No. Ja na przykład będę musiał do swoich legionistów dopasować sobie kilku jednego czy dwóch kolesi, bo nie mam zwykle tyle. Ale ogólnie bardzo fajne modele. No i jak, słyszy, jak, czyta, jak, jak usłyszeliście przed chwilą, Fluff jest całkiem interesujący, można dużo sobie tutaj dopisać i, i, i powymyślać. My i... No jak robimy to słynne Forge Narrative, to, to mówimy jak oni Deep Strike'ują na przykład w tam że nagle z Warp'u wyłania się Legion Potępionych, którzy przyszli odmienić losy bitwy. Tylko więcej bluźnimy. Kurwa! Czy no. z łokci w pierdoli. No. <głos> Także tak, tak, no nie wjebać wrogów imperatora. Spadają, niszczą. Ogólnie rzecz wyciekając. biorąc, jak już jesteśmy przy tym przyzywaniu, to jeżeli mm, czytaliście książkę Master of Mankind, tam jest taki fajny moment, w którym w, w Webwayu toczy się walka pomiędzy siłami imperium a demonami. No i walka wydaje się być beznadziejna, i w tym momencie imperator wkracza do akcji. I jakby psioniczną mocą przyzywa takie jakby widma i to są widma Demony Imperatora. To są widma y, poległych na Istwan i między innymi tam jeden z bohaterów widzi widmo tego Ferrusa Manusa, który tam gniecie demony i to jest taka jakby. Y, jak oglądaliście władce pierścieni, Aragorn ty, te dusze z gór przysłał. Mhm. To jest taka fala, która po prostu przetacza się przez te demony i je niszczy. Więc podejrzewam, że, że będą próbowali jakoś tam nawiązać może ten trzydziestkowy flaw do, do, do, tych, tych, do tych zjaw, które... Można zrobić też time travel, że jeżeli oni rezydują w warpie, to ich to nie obchodzi, hmm, czy pewnie. interweniują przed swoim stworzeniem, czy po swoim stworzeniu, tak? No oczywiście. No, dziwne różne mechaniki. <śmiech> w ogóle... Y Czas w Warpie to jest takie przydatne narzędzie do, do, do odkręcania różnych, <grych> różnych w różnych w to, w to, w dalej. Black Legion właśnie budemskiego budyna jest tam, że spotkałem, bo pytacie się mnie o zagadnienie czasu w Warpie. Równie dobrze moglibyście nie pytać i nie marnować czasu mojego i swojego, ponieważ dla mnie od wielkiej herezji, którą wy zaczęliście nazywać tam herezją chorusa mm -hmm. minęło, no może tam 200-300 lat. Ale spotkałem takich którzy byli już bardzo zębem czasu zjedzeni, mieli tam spróchniałą zbroję i tak mm. dalej. A spotkanie takich, dla których wielka Herezja była wczoraj. No. <głos> tak działa Ciekawe. I oko terroru. Ciekawe, ciekawe. No niektórzy ten, w takich... W książkach napisanych przez Antoniego Reynoldsa jest taki dreadnought. On się nazywa... Kurczę, nie pamiętam jak się ten dreadnought nazywa Ogólnie rzecz biorąc był kapitanem World Bearersów I później jak został w, w ten, Wmontowany w dreadnoughta no, Dostał jakiś tam przydomek tam War, war coś tam, of war <śmiech> <śmiech> wow, I bądź co bądź On jest taki jak na chaosowego dreadnoughta To jest taki całkiem kumaty Tylko, że yy, Od czasu do czasu się pyta na przykład yy, Tam, nie wiem, sierżancie czy Horus już dał znak, żeby atakować pałac. <laughs> Wiesz, Bo... Cały czas cały coś że myśli, że jest o już niedługo będziemy maszerować na terę. Więc ko kompletnie mu się odkleja, jeżeli chodzi o ten. Ale ciężka się dzieje dużo, dużo, już w 40 milenium długo po herezji. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle na ten odcinek. Czekamy o, na kolejne zapytania o Flaw, na kolejne. Yy pomysły na tematy, które chcielibyśmy, chcielibyście, żebyśmy mówili. I cóż, niedługo widzimy się w naszym dwunastym już odcinku, czyli w odcinku rocznym, mija nam roczek. Rocznica. Rocznica nasza. E, może możecie spod... możecie ten, no, zacząć robić rocznicę, wychodzić na ulicę. Tak. Z karytami. No, może spotkamy się pod krzyżem. Z e, na... złotym tronem. Pod kruk z Pod krug z to widzisz. A na chwilę obecną żegna się z Wami Zygmunt. Vincent i szwagier. Trzymajcie się, hej?